i jaka Bardzo gorąco i serdecznie. To jest audycja Teoria Hausu, jak co tydzień w piątek po północy. Audycja o spiskach, rzeczach niewyjaśnionych w dwóch polskich radiach. W Radio na Fali oraz Radiu Paranormalium. Odważnych radiach, które nie boją się innego głosu niż to, co wypływa z mainstreamowych rozgłośni. No, Właściwie tam wypływają zupełnie inne rzeczy niż tutaj, także... Od razu tutaj na wstępie, bo dzisiaj mamy gościa, więc nie będę przedłużał. Polecam wam oczywiście stronę teorii chaosu, teoriahaosu.com lub teoriahaosu.com.pl Archiwalne nagrania, forum, aktualne informacje, także polecam tam zobaczyć i posłuchać. Przejdę może do newsów dziękując tym samym wszystkim Wam słuchaczom, że jesteście i sponsorom. Wielkie dzięki. Newsy także dziękuję tutaj słuchaczom. Wybaczcie, nie zapisałem sobie od kogo dostawałem informacji. Dzisiaj tak w tempie wszystko robiłem, ale dzięki za przesłane informacje. Przesyłajcie także, bo ułatwia to mi bardzo pracę. Pierwszy news jest o y, HIV, właściwie e, tak, taki dodatek do tego, co, e, o czym mówiliśmy sobie w, w audycji o AIDS i wirusie HIV, że po raz drugi wyeliminowana wiru, wirusa HIV u dziecka i e, wyobraźcie sobie o co chodzi, jest to bardzo dziwna rzecz, że e, e, wirus, to jest w, w, z BBC Info, e, że odstawienie leków to jedyny sposób, by wykazać, że wirus został wyeliminowany i nie są już e, te leki potrzebne, choć nie jest to sposób pozbawiony ryzyka, dopisuję oczywiście tutaj e, z, z polskiej strony, na której tego newsa znalazłem. E, odstawienie leków to jedyny sposób, by wykazać, że wirus został wyeliminowany. No, pierwszy raz coś takiego widzę. Ale okej, okay, czyli, czyli potwierdza się jednak to, o czym mówiliśmy w audycji, że jest to sposób absurdalny. Kolejny news, bardzo ciekawy i tutaj z Irlandii. Wyobraźcie sobie, że został zainstalowany pierwszy bankomat Bitcoina. Chyba na świecie, a wydaje mi się, że w Europie na pewno, ale chyba nawet na świecie. W Dublinie, w Irlandii został zainstalowany bitkomat, chyba tak można nazwać, czy bitomat, bitkomat, bitcoinomat, nie wiem jak to, jak to powiedzieć, w każdym razie bankomat na bitcoiny na Temple Barze, na takiej głównej ulicy Temple Bar w Dublinie o, być może tak właśnie przed świętem świętego Patryka, które będzie w poniedziałek to takie największe święto, najbardziej huczne święto w Irlandii, zielone święto i, i właśnie być może zainstalowano właśnie ten bankomat po to, aby pokazać, że no Irlandia potrafi świętować dobrze swoje święta Kolejny news to Chiny wezwały do zastąpienia dolarów e, dolara, nową globalną walutą rezerwową. E, to podała chińska agencja e, bardzo trudna nazwa Xinhua, Xinhua tak się wymawia e, ciekawa sprawa e, aczkolwiek trochę niepokojąca też, bo globalna nowa waluta się dużo gorzej kojarzy chyba nawet niż dolar no nie wiadomo e, dokładnie jak tutaj rozgrywa rząd światowy, właśnie tą sprawę? I ostatni news, bardzo, bardzo ciekawy o zaginięciu samolotu Boeing 777 linii Malaysia Airlines, który zaginął tydzień temu. 200, 227 pasażerów zaginęło i 12 członków załogi zniknął po prostu z radarów pojawiły się jakieś plotki, że można telefonować do ludzi oczywiście nie odpowiada nikt, ale, ale po prostu komórka dalej działa Dziwne, dziwne sytuacje, kompletnie zniknął z radarów, nie da się go zlokalizować, czarne skrzynki milczą, powinny być jakoś też lokalizowalne, bo nawet do 6 km one powinny pracować, to znaczy, że taki sygnał powinien SOS nadawać, czy, czy jakoś inaczej może ten sygnał się nazywa, ale w każdym czasie powinien być, więc bardzo ciekawa sprawa, niektórzy sugerują, że być może właśnie za tym stoi UFO. I tutaj mam jeszcze newsa o... Zlocie, pierwszym zlocie sympatyków niezależnej TV NTV 22, 22 marca w Wrocław, Hala Jazę godzina 10. To jest we Wrocławiu za tydzień, w sobotę. Dzisiaj mamy gościa jest nim Janusz Zagórski jest on polskim dziennikarzem ufologiem badaczem zjawisk niewyjaśnionych i właśnie założycielem oraz o, mogę tak powiedzieć głównym prezenterem telewizji internetowej właśnie niezależna TVPL nie mylić z tą prawicową niezależną TV jest zupełnie co innego czyli NTV niezależna razem pisane niezależna TV Przepraszam, niezależna telewizja.pl, taka jest strona. Jest on organizatorem wielu imprez poświęconych spiskom, rzeczom niewyjaśnionym duchowości, m.in. UFO Forum, Forum Wynalazków, Harmonia Kosmosu, Alternatywne Forum Energetyczne, a także Pierwsza. Konferencja o smugach chemicznych Chemtrails, która odbyła się kilka lat temu. Mógłbym powiedzieć, że Janusz Zagórski to osoba, która ma alternatywne spojrzenie na świat. Witaj Januszu, czy jesteś z nami? Tak, bardzo się cieszę. Dobry wieczór. Witam słuchaczy, Ciebie słuchaczy Radio Na Fali, Paranormalium, pora późna, ale chyba właściwa dla tych, którzy co tydzień ze w piątek słuchają Was uważnie i komentują. Także ten nasz świat alternatywny jednak ciągle się rozrasta i dobrze się trzyma. E, czy, czyli masz alternatywne spojrzenia świat. W sumie ściągnąłem trochę z Twojej strony, to więc pewnie się zgadzasz z tym. Znaczy, wiesz, to taka dawna historia. Po raz pierwszy użyłem takiego sformułowania alternatywne myślenie w 1987 roku. To, Znaczy przy moim roczniku to są czasy takie dość jeszcze nieodległe. No dla innych to są oczywiście jakieś mityczne. Zakładałem wtedy w latach 80. to było w drugiej połowie z kolegami ruch alternatywnego myślenia, taki ruch polityczny, który jakby wychodził ponad podziały różnego tyłu i proponował reformę systemu politycznego i gospodarczego w Polsce. Podejmował wtedy taki dialog między środowiskami opozycji a takimi powiedzmy no, otwartymi głowami w legalnych strukturach, szczególnie organizacji studenckich. No i to były takie, pamiętam, takie moje pierwsze zetknięcie się na poważnie z alternatywnością, może dość płytką wtedy, bo to jednak taką troszkę polityczno-społeczną dzisiaj, jak wiesz, ty sami mnóstwo ludzi w Polsce i na świecie. Myślę, że te alternatywne myślenie no, rozwija, po prostu poszerza i tworzy się kompletnie nowy paradygmat wiedzy. A ta telewizja, o której wspomniałeś, bardzo dziękuję, że, że tutaj wywołałeś ten zlot. No, to, nasz, to nasz pierwszy zlot projektu, który trzeba przyznać rozwija się w sposób taki bardzo, wydaje mi się, bym powiedział taki stopniowy harmonijny, bo nie prowadzimy żadnego tutaj jakiegoś marketingu w ogóle aktywnego, po prostu trochę w zasadzie z polecenia każdy tam komuś coś podpowie i w ciągu tych dwóch lat, które minęły, mamy w tej chwili już po 8 milionów kliknięć na YouTube no i tak widzę tych subskrybentów prawie 13 tysięcy, więc jakoś tak powoli, ale, ale do przodu. Jak mówi ojciec dyrektor, <śmiech> tu oczywiście, żeby się pośpiec trochę z siebie, um, jakoś do przodu. I rzeczywiście dzisiaj dzwonię, dzwonimy do siebie, wiesz, jestem zakopanem, um, tu na parę dni przyjechałem, ale, ale mam też kapitalne kontakty z ludźmi naszego po prostu pokoju tutaj Jurek Łatak choćby. Człowiek, który jest przedstawicielem Fundacji Casey'ego na Polskę. Znamienita postać, autor w sumie wielu książek, wydawca, wiesz. Też ta, tak, tak. Miał... Ja, ja pamiętam jeszcze pana Łataka z chyba Nautilusa, Radia Z. Jeszcze z początku, tak. gdzieś z połowy lat 90. Chyba tam występował tak, też. Tak, tak, tak. tak, już no, takie dawne czasy, on ciągle tak on się trzyma świetnie wygląda, ciągle organizową książkę wydał. Tym razem, oczywiście znowu, na kancie Cance siego wiesz, akurat o, o leczeniu, wiesz, olej korycynowym. No, po prostu człowiek orkiestra tu przez miejscowe kobiety, wiesz, to tak robi żartuje, a jednocześnie cały czas na, na, na topie, wiesz. Zobacz sobie 37 rocznik, on jest 1037, nie uwierzysz. Mm -hmm. Ciągle działa. No, odróż, odróż nas tutaj dosłownie przed chwil, przed godziną może. do do kraju, na to, gdzie, gdzie mieszkamy, już ostatnio tutaj dzisiaj jestem. No to, to, to wspaniały, wspaniały news. A ja proponuję jeszcze tak na koniec: wrócimy do oczywiście NTV i, mhm. i na sam już koniec, właśnie do tej imprezy z lotu Sympatyków NTV. Ja mam tu takie na, na, na początek pytanie właśnie o ten samolot malezyjskich linii, tak troszeczkę może z innej niespodziewanej strony, bo to od tygodnia po prostu nic nie wiadomo, tak, co tak, się tak, stało. Tak. Uh -huh. czy, czy myślisz, że możliwe by było to, że ten samolot mógł być porwany przez UFO i powiedzmy pierwszy taki wypadek, bo tego nigdy nie było w historii, że pojawiłby się powiedzmy ten samolot z ludźmi żywymi, prawda? Coś, tak, tak, taki... W ja powiem Ci w ten sposób, sprawa zaszła tak daleko, jednocześnie jest tak jakby na no oczywiście, ale jej kaliber byłby tak duży, gdyby miało dojść, przepraszam zaraz to, co powiem, wiesz, bo to jest takie pesymistyczne, co powiem, że współcześnie rządząca naszym światem władza nie dopuści do tego, żeby, żeby ten, powiedzmy, samolot z pasażerami nagle spadając w jakąś dziurę czasoprzestrzenną, czy powiedzmy nawet gdzieś tam przez aranżowane przez UFO, wiesz, projekt przechwycenia i po, po, później po, po porzucenia, oni, oni, oni już nie pozwolą, żeby, żeby ten samolot wrócił, wiesz. Ta władza, gdyby coś takiego miało miejsce, nie, nie pozwoli tego po prostu. Najnormalniej w życiu otwaruje, że tak powiem, wierz, gdziekolwiek by się pojawił ten samolot, wykiduje go, bo przecież byłoby to 220 świadków, tam kilku świadków czegoś, co po prostu nie ma prawa na tej planecie istnieć, zdarzyć się, jest ideologią władzy każdego wielkiego państwa i, i szczególnie tej ukrytej władzy. Więc jak sobie wyobrazić taką sensację na taką skalę? Więc nawet gdyby tak się zdarzyło. więcej powiem, że w tej chwili już spodziewam się w najbliższych tygodniu, dwóch jakiejś, wiesz, tak zwanej oficjalnej, prawdopodobnej wersji, że koniec końców, no, rozbił się, tak? Jakiejś części samolotu gdzieś ktoś rzuci, gdzieś tam może jakieś części, wiesz, nie wiem, jakieś garderoby, czy czegoś na coś wymyślą. To znaczy, oni to muszą zracjonalizować. To taka sprawa nie ma prawa nie być wyjaśniono, bo jest zbyt gruba. Wiele innych takich incydentów, które miało miejsce i zostały nigdy nie wyjaśnione. Oczywiście one tak sobie zostają, bo ich ranga publiczna była na tyle mała, że nie leżało specjalnie maskować takiego, takiego zdarzenia. W tym przypadku już ranga tego, co się dzieje, jest tak duża, że Wydaje mi się, że oni muszą zrobić jakąś akcję maskującą, więc wymyślą jakąś historię, uprawdopodobnią, coś tam znajdą. Mają takie możliwości, że do tych służb specjalnych mają takie możliwości, że no, niestety obawiam się, że ta historia znajdzie tak zwane racjonalne wyjaśnienie to w ciągu, uważam, dwóch najbliższych tygodni. To jest taka moja trochę smutna prognoza. Mhm. Scenariusz pewien, który, który oczekuję, że się zdarzy. Szczególnie, że zaraz pojawiły się nowe jakieś wyjaśnienia, że tam byli inżynierowie, zajmujący się półprzewodnikami też z Chin, właśnie z tej Malezji i jest tak, taka teoria spiskowa, która jest, no, ja uważam, kompletnie jakaś pozbawiona racjonalności, że Amerykanie upozorowali wypadek tego samolotu, a tak naprawdę porwali go do Stanów i przesłuchują tych chińskich inżynierów, aby wydobyć z nich, nad czym tak naprawdę pracują. No jest to dosyć kuriozalne Zgadam wiesz, Zgadzam się z swoim twoim odczuciem, wiesz? Odczuciem. E, Niestety, wiesz, jeśli chodzi o to te spiskowe, to ja bym powiedział w ten sposób, jak wiesz też, spiski permanentnie na, mają miejsce na, na, na ziemi i to jest oczywiste. Natomiast my jako ludzie jesteśmy karmieni całą mnóstwem różnych teorii, które kompletnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i, i wpompowywanych jest w przestrzeń publiczną powiedzmy, no nie wiem, sto różnych kompletnie idiotycznych teorii spiskowych, a jedna tak naprawdę, czyli prawdziwy spisek istnieje naprawdę i i, i sobie i, i sobie funkcjonuje po prostu I, i o to chodzi żeby falsyfikować poważne spiskowe różne jakieś tam zjawiska w, w, właśnie tworząc jeszcze bardziej spiskowe historie, jeszcze bardziej niewiarygodne. Tak było, przypomnę wam, przepraszam, że tak nawiążę do kwestii tragedii smoleńskiej, bo e, przypomnijcie sobie, to się dalej funkcjonuje, e, przy takiej masie istotnych dowodów, że tam doszło do, do rzeczy absolutnie jakichś niesamowitych, pojawiła się teoria, które, które uważam, są absolutnie prawdopodobne, to pojawiła się taka, że oni w ogóle nie wylecieli wtedy, 10. 17. 2010 roku, że ten samolot został gdzieś tam przechwycony, a następnie tam, nie wiem, rzucony tam na ziemię, już po ludzi. No więc, no i to krążyło po internecie, nawet, nie chcę wymieniać, na stron internetowych znanych w Polsce, które to powielały. No i wiesz, ileś osób to kupowało, tak? Ja też mam znajomy, którzy mi to wysyłali, próbowali mnie namawiać, żebym tutaj się przestudiował temat, tak? Więc się już że takie teorie kompletnie, wiesz, bezsensowne po to, żeby przekierować uwagę ludzi, którzy myślą, którzy nie przyjmują wersji oficjalnych i słusznie, bo one często nie są prawdziwe, ale żeby ich zwekslować na boczny to po prostu jako kompletnie szalone i tak dalej. W tym przypadku powtarzam, to, że mówisz o UFO, czy powiesz na pewno o dziurze czasoprzestrzennej, absolutnie jest teoretycznie możliwe, ale na dzień dzisiejszy, za dwa, trzy tygodnie, zobaczcie najpóźniej jakąś teorię, która uprawdopodobniając racjonalny sposób wyjaśni co się stało. Może nawet, już tu kombinując z tymi Chińczykami, może to jest śmieszne, znajdą trochę lepsze wyjaśnienie tego tematu i i się skończy. Tak, to, to w ogóle się jakoś, jako, jakoś kompletnie nie składa. Ludzie kupują niestety to wyjaśnienie, bo szukają jakichś racjonalnych wyjaśnień, no ale y, z tymi, z tymi chiń, chińskimi inżynierami no to jest coś, coś niebywałego. No tak jakby Chińczycy, nie wiem, wyprzedzali o 100 lat Amerykanów w, te, w technologii, a jest wręcz odwrotnie. To Chińczycy potrzebują patrzeć, co Amerykanie robią, bo Chińczycy są zacofani, jeśli chodzi o, o jakiekolwiek technologię. Ale jeszcze tutaj w ogóle trzeba sobie świadomić, że zrobienie takiego numeru, jeden mocarstwo, drugiemu mocarstwu, wycięcie takiego numeru, to nie jest takie proste, ponieważ służby chińskie, Chińczycy mają satelity, Chińczycy pewne rzeczy no tak. potrafią robić, oni po prostu by zauważyli, że ktoś ich samolot przechwycił. Poza tym to nie jest taka wielka ranga tych ludzi, żeby aż posuwać się tak niebezpiecznej, kompletnie jakiejś karkołomnej akcji, która może narazić na szwank dobre inne potężne mocarstwo, które próbuje w ten sposób przechwycić. Nie takie rzeczy się robi żeby przechwycić informacje. Wystarczy mieć dobre podsłuchy szalone i, i dialogi między tymi inżynierami, wszelkie dokumenty przechwytywać i, i wiedzieć, co oni robią, a nie, wiesz, porywać samo w taki sposób, że w zasadzie nikt nic nie wie i, i to przy, robi to jeszcze substancje na całe światło, bo trzeba było tak to zrobić, żeby, wiesz, no jakby powiedzieć, to jakoś było to w pełni skuteczne, a tutaj cały świat patrzy, co się tam, tam stało, więc to, to jest według mnie kompletnie wysana z, z, z, ta teoria. Tutaj celem jest zamulenie prawdziwych przyczyn tego, co się stało. No coś nadzwyczajnego się musiało stać. Tak. Wystarczy przypomnieć przypadek Snowdena, gdzie też niby Amerykanie chcieli przechwycić Snowdena, ale tak naprawdę później zostało wyjaśnione, że, że nie było takich planów, a przynajmniej nie na terytorium powiedzmy azjatyckim, czy rosyjskim, czy gdzieś w pobliżu Chin, czy właśnie w tamtych rejonach. No, byłoby to no... Bardzo, że tak powiem, nie, m, Amerykanie by nie odważyli się na, na zrobienie czegoś takiego, a naprawdę Snowden mógł zaszkodzić Stanów Zjednoczonym służbom spe, specjalnym, bo wiemy, że dopiero 1% gdzieś około ujawniono tego, co, co Snowden ma i nie, i nie, nie zrobili tej akcji. Prawda? A tutaj, żeby jakiś że chi, chińskich tak. inżynierów, to w to ogóle się jakoś w głowie nie mieści. Tak. Tak, tak, dokładnie. To że przekonać tego Snowdena, który jest śmiertelnie bardziej ważny dla Stanów Zjednoczonych niż chińskich no, że Na, pe na by... pewno rozważali to, ale nie, nie, nie zrobili tak, tego, nie udało nie mi się przechwycić Snowdena. Się, tak. Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że, że no, tej Snowden by prawdopodobnie też przy okazji, powiedzmy sobie szczerze, musiał sobie jakiś pakiet bezpieczeństwa przygotować w takiej postaci, że zapewne ma takie pliki, które w sposób zupełnie fundamentalny kompromitują powiedzmy NSA, czy, czy, czy pokazują jakieś absolutnie ważne, wiesz, to operacyjne jakieś informacje, jeśli chodzi o ich działania i wtedy gdzieś tam w depozycie zaprzyjaźnionych osób czeka, wiesz, decyzja o wypuszczeniu, Snowden zostaje pochwycony czy zamordowany przez Amerykanów, no to natychmiast po prostu wypływają informacje, które dopiero to wywołają na świecie szok, więc muszą się po prostu liczyć z taką możliwością. Tak, tutaj z aktualnych wydarzeń mam oczywiście też na pierwszym miejscu Ukrainę. Przypomnę tylko, że możecie dzwonić dzisiaj. Niestety telefon nie jest aktywny, ale jest aktywny Skype jak najbardziej. teoriahaosu.com. Także dzwońcie na Skype'a Um, Ukraina... No, Wielu... Jeszcze ja tylko, tak. bo, tylko jeszcze bo a propos Snowdena mnie na przykład Snowdena, bardzo tak. zmartwiła sytuacja, że się w naszym środowisku alternatywnym pojawiły takie wiesz, głosy, takie opinie, że Snowden to po prostu taki wysłannik Informator. świata, który, którego tak. celem jest po prostu oswojenie ludzkości z faktem, że jesteśmy podsłuchiwani. No i w ten sposób właśnie nowy porządek świata wiesz, agenta w postaci Snowdena, który to tutaj wypuszcza informacje, no żebyśmy my wreszcie się oswoili, żebyśmy podsłuchiwali, podsłuchiwani, no to słuchajcie, no to jest tak brudna robota, ja uważam w ten sposób, że tak Snowden czy Assange i wielu tego typu dezmaskatorów, wiesz, tych wszystkich ukrytych ważnych informacji często narażać na swoje życie, jak wiesz i są to jednostki, troszkę jak u nas pułkownik ukliński, wiesz, no rzadkie to się tak zdarza i wiesz, i wiadomo, że potężne służby, specjalne agenci wpływu są po to, również w naszym środowisku, żeby deprecjonować takich, po, takich ludzi, żebyśmy nie mieli żadnych autorytetów, bo w ten sposób każdy, kto coś ważnego zrobi dla naszej sprawy, można powiedzieć, że jest złodziejem, pedofilem, ubekiem, wiesz, no, no, no, no kimkolwiek, tak, i po prostu się agentem NWO i w ten sposób się niszczy, wiesz, ludzi, którzy już zrobili gigantyczną pracę, na rzecz ujawnienia prawdy właśnie o choćby właśnie, choćby właśnie podsłuchach, czy, czy tam te, jak Assange, te wszystkie przecieki i tak dalej z dyplomatycznej, choćby korespondencji, to też dużo pokazały świat, jak to chodzi. Więc naprawdę my musimy być, wiesz, również jacyś tacy, no normalni, wiesz, jacyś tacy poukładani, żebyśmy nie dali po prostu sobie się zniszczyć jako środowisko po prostu, bo, bo, bo w ten sposób to każdego odstrzelą. Po kolei, gdyż to się bardziej liczył, to się po prostu wezmą oczerniał i, i no dziękuję, wiesz, i w ten sposób się niszczy siłę tych Zależnych obywatelskich inicjatyw, po prostu. Mhm. I tam, gdzie są ludzie od nas, którzy, którzy się ulegają takim teoriom i je powielają, po prostu stając się sprzymierzeńcami właśnie nowego porządku świata. Tak, mamy pierwszy telefon, to tutaj odbiorę Teflona. Witaj, mhm. Teflonie. Halo, halo, Teflonie, jesteś na Antynie? Y, Janusz, czy się słyszymy? Ja się słyszę, tak, to. tak, nie wiem, nie wiem, co jest z teflonem. Nic mhm. nie słychać, niestety. Także, yy, także, także jakiś jakiś błąd yy, usłuchacza jest. Dobrze, to czy co? Prze, możemy przejść do Ukrainy? A, tak, już teraz tak, żeby do dygresji, tak. ale wiesz, no tak. uznałem to za, tak, za istotne, jasne. żeby przy okazji skorzystać, no. że była Snowdena. dobra, możemy oczywiście, Ukraina jest absolutnie, wiesz, to teraz na, na topie to jest jasne. Tak, miałem to. też ostatnio program o tak. Ukrainie, gdzie, gdzie raczej skłaniałem się ku, ku no, na na Rosję, bym powiedział, ale nie, nie dlatego, że, że oczywiście Zachód tam nie miesza, bo miesza bardzo dużo i, tak. i jest odpowiedzialny za mnóstwo rzeczy, ale, ale jednak, yy, no... Uważam, że Rosja jest, jest odpowiedzialna za... za no, każdy wie, tak? Że, że w tej tak. chwili przejmuje Krym, wy, wysłała wojska, no z bazy też, z tych swoich baz, które, które miała. Wcześniej miała tego swojego gęseka Janukowicza, przecież to był agent rosyjski, tak. ewidentny. Do Rosji uciekł, je, je, pierwsze co tak. zrobił, tak? gdzie jak, jak trwoga, to do Boga, znaczy do Putina. Tak. <laughs> więc e, e, w, więc to, to, to jest jasne. A ale w tym momencie nie jest jasne, co dalej z Ukrainą, że, że jednak w tej chwili te scenariusze raczej Rosja wygra te scenariusze. No, no nie jest za ciekawie. Wydaje mi się, że jak ty myślisz, Janusz? Co będzie dalej tak, z Ukrainą? No są bardzo ważne kwestie, zresztą w się staram się prezentować takie punkt widzenia, które jest, jak się okazuje, niezwykle trudne. Ja zacznę od takiego strategicznego, wiesz, jakby modelu myślenia, jak i, jak i kwestii Ukrainy, ale też każdego innego konfliktu, który ma miejsce, czy w Syrii, wiesz, czy dzisiaj w Wenezueli, czy jeszcze w wielu innych miejscach na świecie. Należałoby według mnie przyjąć, jeżeli się uważamy za ludzi niezależnych, wiesz, za ludzi, którzy jakby ponad podziałami, przede wszystkim upłynęją się o prawdę i po drugie o prawa słabszych, do tego by mogli funkcjonować. Po prostu prawa do, dla ludzi, dla obywateli, dla na, narodów. I, I musimy jeszcze raz sobie to powiedzieć, bo wiesz, istnieje taka maniera, wiesz, świat jest spodzielony, zdejmowany, takiego ześlizgiwania się, jak to się mówi w argumentacji, jakby jednej potęgi przeciwko drugiej. Na świecie w sumie mamy kilka potęg, ale te dwie najważniejsze rywalizujące dzisiaj, czyli Rosja i Stany Zjednoczone, powiedzmy tam po Zachód, tak i mamy to za imperia, tak już upraszczam, bo przecie też są imperium. I to wszystko działa bardzo prosto. Tam jest imperium, na przykład Stany Zjednoczone, to zauważcie, ile? krajów wokół Stanów Zjednoczonych wprost jest przez nich w jakimś sensie, wiesz, kolonizowane, gnębione, wyzyskiwane. No, mamy przykłady całej Ameryki Środkowej i Południowej Ich historia, wiesz, nie tylko po drugiej wojnie światowej ale wcześniej. To, co się dzieje tam to jest ustawiczna walka, wiesz, ludzi o to, by zachować suwerenność, by, by nie dać się zmanierować tym potężnym korporacjom bankokracji, która w sumie wyciska z nich praktycznie wszystkie poty, bazując na po prostu tak zwanych elitach kompradorskich grupach, które wiesz zawsze się pozyskuje po to, żeby zdradzały własny naród właśnie na rzecz tego światowego właśnie kapitału i tych potęg takich, jakim jest Ameryka. Ale to jest jakby jeden, jeden punkt jakby dla świecie. Po drugiej stronie macie Rosję. Dzisiaj Rosję, kiedy Związek Radziecki kontynuatorka tego to Rosja w nowej formie. I to jest inny imperium. To działa po prostu troszkę w oparciu o inne narzędzia, ale równie opresywne. I ono też też byliśmy pod jego wpływem przez kilkadziesiąt lat, kiedyś pod zaborami nie, czy część, przynajmniej Polski, narody mniejsze, małe, jak Litwa, Łotwa, prawda, Estonia, mówię o stończykach, może bo to państwa, a nie nawet tam też dużo mieszka, ale mamy na południu te republiki, mamy tutaj wiesz, siebie jako Polska, czy, czy Czech, Słowację, te małe narody Europy Środkowej, przecież, przecież my też jesteśmy pod ciągłą, że tak powiem presją, pod strategiczną jakby grą potężnego, silnego sąsiada, który używa wszelkie znane mu dostępne środki, by podporządkować sobie słabszych, tak? Więc powiedzmy sobie szczerze, że te wielkie pot... Potęgi po prostu i jedna, i druga. Chiny też nie są lepsze, bo jak mogą, no to tam macie ten Tybet, czy, czy, czy, czy tam, rzeczy, tam jest wyzysk, też niesamowity. I my musimy rozumieć po prostu, że tutaj rywalizują ze sobą, również na terenie Ukrainy. Te dwie właśnie, akurat te dwie szczególnie potęgi, prawda? I bo zauważyłem, że u nas w naturalny sposób ludzie, którzy krytykują i słusznie patologię systemu naszego, mówię zachodniego, tak? Tej, tej, tego tak zwanego kapitalizmu, czy to nawet nie jest kapitalizm, wiesz, ale wiemy o co chodzi o tego nowego porządku świata. No, w jaki sposób, yy, widząc, że tu jest zło, no to uważają, że skoro u nas jest źle i yy, u nas się złą politykę prowadzi, yy, ekspansywną, chcącą wykorzystać również narody krainy, bo tam są siły które z chęcią tutaj by wycisnęły z tego narodu, co może tak z, Pol z Polski wyciągnięto, no to znaczy, że druga strona, na przykład Rosja, to jest dobra. Ona jest dobra, no bo no, ona się opiera, NWO, to oni są dobrzy. No. Nie, nie, nie mogę zrozumieć, jak w takim środowisku jak nasze, te, ma takie aspiracje do myślenia, wiesz, właśnie ponad takimi prymitywnymi, że tak powiem, bo inaczej tego nie nazwę, wiesz, modelami rozumowania, że jesteś albo za, za, za Rosjanami, albo jesteś za, za, wiesz, Zachodem, no po prostu aż się, aż, aż się denerwuję, bo myślałem, że mam do czynienia ze środowiskiem, których stać na to, wiesz, żeby powiedzieć, że za 9-11 odpowiadają, wiesz, kręgi władzy, ukrytej władzy w Stanach Zjednoczonych po części Izraela, a za Smoleńsk w konsekwencji odpowiadają kręgi władzy, wiesz, w Rosji i, i, i, i że to jedna krzywda i druga krzywda i trzeba mówić o każdej krzywdzie, i teraz, przepraszam za taki troszkę wstęp, ale uważałem, że bez takiego, wiesz, filozoficznego jakby spojrzenia na całość będziemy ciągle się gdzieś tam zupełnie kłócić o, i spierać, prawda? Tak, o fundamentalne nie sprawy, nie że, że nie, nie ma tutaj gry zero-jedynkowej, tak jak niektórzy by chcieli, tak, tylko tak. jest po prostu, być może, ja uważam, tak, ja zresztą tak. o tym mówiłem, że y, tak naprawdę my gramy do jednej bramki, a to, y, czy, czy, czy ci wszyscy, oni y, rozgrywają ten mecz, właśnie Putin, Merkel, prawda, ci tak. na górze, oni razem współpracują ze sobą, Obama także, i, i tylko y, tworzą y, na tych tajnych, tajnych spotkaniach, Mniej tajnych spotkaniach tworzą przyszłość świata i ustalają, co ma być. Że Ukraina była już dawno rozegrana. Prawdopodobnie Polska też. Też była y, mówione, że na przykład Polska, y, zresztą są mapy nawet pokazane jeszcze z, lat, z końca lat XX wieku, że Polska jest, ma być pod kuratelą y, y, Rosji już już po upadku powiedzmy, Związku Sowieckiego I, i tak naprawdę Zachód, ja uważam, że już oddał Polskę, tylko że jeszcze Polska o tym nie wie, tak? że, że to nieoficjalnie zrobił. Znaczy bym powiedział, że pewne grupy na Zachodzie oddały Polskę, bo nie wszyscy, prawda, mhm. I, i w tym sensie się zgadzam, ale mimo wszystko toczy się ta gra, żebyśmy my się obronili, tutaj Ukraina też, powiedzmy, się broni e, zarówno, tylko oni się dzisiaj bronią przed opresją, która dla nich jest większe. Ja w tej sytuacji, kiedy my tak podzieliliśmy ten świat, te dwa imperia chwilowo, bo Chiny też są imperium, to zadaję takie pytanie, skoro, bo tak jest, jedni i drudzy grają przeciwko, bo jest też pole konfrontacji, znaczy nie mówmy, że wszystko do końca jest między nimi ułożone, ułożone tak, bo po tak, części jest ułożone, a po części tworzą... taką grają, grają ze sobą ostro, tak, gdzie ludzie będą, mogą ginąć i teraz tylko rzecz polega na tym, żebyśmy sobie uświadomili prost, prostą sprawę. Gdybyś teraz jakby miał taką moc i powiedział tak, dobra, widzimy jak ten konflikt wygląda, weźmy tą Ukrainę, teraz tak, no to o, czy oni bardziej Rosji czy przy Zachodzie. Otwórzmy granice. Do Rosji można przyjechać bez wizy i do, i do Unii Europejskiej, do Europy, przez Polskę można pojechać przez wizy. Niech ludzie zdecydują, prawda? Tak naprawdę, gdzie, gdzie tutaj jest. No, jaka byłoby to oczywiste. Wszyscy by wszyscy, jak, do, do Rozumiesz, o co mi chodzi? Tak, jaka ja to... opresja jest dla nich lepsza? Więc czy oni uciekną do Rosji, wszyscy, bo, bo, bo, bo, bo wolą Rosję? Czy, przepraszam, wszyscy, no bo to wiesz, nie wszyscy uciekną czy to, nie? Tylko do, do czy, Europy? Czy też uciekną do, do Europy? Tutaj, tak. No więc wybiorą inny rodzaj opresji, ten, który, który obowiązuje u nas. Ja ciągle mówię, słuchajcie, że tutaj nie jest, jak sam powiedziałem, zero-jedynkowo, ale jest pewna różnica typ presji na wschodzie i typ presji na tak zwanym zachodzie. I ludzie wybierają tym, co czynią, że nie uciekają na wschód do Rosji, nie licznie tam wyjeżdżają z Ukraińców. Krym tam oczywiście z chęcią się po tym budujesz, natomiast z chęcią uciekną, czy pojadą sobie na zachód. I to jest jakby najważniejsze. Jak mówimy o demokracji, o tym respektowaniu ludzkich, wiesz, zachowań, pragnień, marzeń, no to respektujmy to, bo widzimy, jak jest. O, oczywiście, czy jak oni tutaj przyjadą, to zaznają wielkiego szczęścia? <śmiech> Wiadomo, że nie. Nie na tym rzecz polega, że zaznają wielkiego szczęścia, jak się przyłączą do Unii Europejskiej, czy w ogóle szczerze, do Europy, tylko że po prostu oni doświadczą tego rodzaj organizacji społecznej i tego typu kwestii, który ma nieco wyższy, że tak powiem, wiesz, jakby to być poziom manipulacji ludźmi, tak? I, I to jest potrzebne, ponieważ nie można sobie... My tutaj, zauważ, zauważ, rozmawiamy często o nowej cywilizacji, o tym wyjściu do zupełnie nowej epoki ekonomicznej, gdzie nie ma pieniądza odsetkowego, gdzie nie ma wiesz, tej, tej, tej całej opresji konsumeryzmu, tej ukrytej władzy, demokracji pozorowanej. Ale nie ma takiej możliwości, żebyśmy stworzyli nową cywilizację bez doświadczenia takiej, jak przechodzimy my tutaj na zachodzie, również i Polska ponieważ z tego, co oni mają na wschodzie, gdzie jest oligarchia, gdzie jest jak wiesz, totalitaryzm w dużym stopniu, z tych ludzi i z tych, co oni tam doświadczają nie zbudujesz, wiesz, tego wyższego myślenia, ponieważ jak otworzysz granice i dasz ludziom, to oni pierwsze, co muszą sobie być samochód czekoladę, rozumiesz? Mieć GPS-a w samochodzie i, i, ch -chatę, i, i zaspokoić wszelkie najbardziej elementarne, wiesz, potrzeby, które każdy człowiek chce zaspokoić i Zachód zaoferował w tej kwestii więcej niż na dzień dzisiejszy wschód i ludzie będą z urzędu masowo uciekać zawsze do tego trybu życia, jaki jest tutaj, dopóki go nie doświadczą, wiesz, nie zauważą, że to jest też po części miałkie, to też nie jest szczęście człowieka, że z tego trzeba, jak już tego doświadczą, najedzą się za przeproszeniem, na najedzą się, tak, my się już też zaczynamy najadać i część ludzi, że ma mnóstwo kasy, mają mnóstwo różnych rzeczy, jeździ po świecie i nagle zaczyna szukać wyższych wartości duchowych w tym wszystkim, tak, bo widzi, że to jest za mało, że na tym nie da się budować normalnego, fajnego życia i dopiero z tego poziomu możemy chcieć budować tą nową cywilizację. A nie z poziomu, rozumiesz, ludzi, którzy nie mają tego, co, co mogą mieć nie mogą sobie nie kupić, mają oligarchów, którzy ich tam tłuką wręcz fizycznie. Bo Zachód stosuje przemoc bardziej subtelną, metodę, przemoc finansową, tak? zniewadanie poprzez tego Mądek A wschód, tak, a wali pałką i cześć. Chce się konkurencję zrobić, to wynajmuje się tak. oprychów, żeby tą konkurencję zniszczyć. To żeby żeby konkurencję wyrżnąć, tak jest. jest tak, no, no Mafijne takie no metody No właśnie, jeśli się bierze. Tak. Zachodzi. Właśnie dobrze się rozumiemy, bo, bo, bo, bo, bo, bo nie może być tak, że będziemy tutaj teraz wszyscy kuchnia popierać, bo nam się NWO nie podoba. No ludzie, no. Ja to widzę w naszej branży, wiesz? Jestem naprawdę porażony, bo ludzie tak się jeszcze tak troszeczkę wchodzi w ten wątek taki antysemicki, Już pomijam, bo wszyscy zdają sobie sprawę z roli, powiedzmy, no ruchu syjonistycznego, czy środowisk żydowskich w przestrzeni takiej, powiedzmy, finansowej i szerzej nie trzeba coś tego rozwijać, bo wszyscy się rozumiemy o co chodzi, ale to też nie może być powód, że, że w związku z tym, że, że ktoś rządzi całym światem, to w zasadzie Żydzi Rady, żuk, i oni odpowiadają nie... za wszystko, tak. Tak, jest... że nie można nic zrobić, bo Solidarność była zniemigiligowana, wszystko było sterowane, w sumie nic nie ma sensu. Krótko mówiąc, w tej całej narracji, która się pojawia często u nas, w tych środowiskach takich, nazwijmy to, tych kontestujących, to w zasadzie często tak słucham, słucham, słucham że się, to po co w ogóle? To nic nie róbmy, bo czego byś nie zrobił, zawsze będzie to sterowane przez tych, którzy są światem. Po co w ogóle Majdan na Ukrainie? Po co w ogóle Solidarność w Polsce, kiedy ją wymyśli, KGB wymyśliło razem z, z, z wiadomo z kim, tak? żeby przejąć, przejąć Polskę, żeby pod zachód, prawda, żeby nie była pod, pod wpływami, no, niezachodnimi, no, no to. No to jedno zło przeciwko drugiemu zówku w sumie, no ale ludzie się zerwali nie przeciwko Zachodowi wtedy, mówię o roku 80. W Solidarnościowej sprawie, tylko zerwali się przeciwko jednak komunie, no dziwnym trafem, nie? no i wszystko było wysterowane, po co w ogóle było wszystko no, po nic, no. Więc my musimy zachować ten umiar. Można sterować ludźmi, można sterować Majdanem, można sterować Solidarnością, ale najpierw taki ruch musi powstać. On powstaje z reguły z krzywdy, z doświadczenia ludzi, którzy po prostu już naprawdę nie mają nic do stracenia i wychodzą na ulicę i przez kilka dosłownie tygodni, a czasami miesięcy siedzą, pikietują, a czasami narażają życie po prostu, bo tak już jest źle w ich świecie. I to jest po prostu musisz to uszanować, musisz wiedzieć, że ci ludzie po prostu dążą do lepszego świata, musisz im pomóc. A nie po prostu wskazywać palcem, że są wiesz, inspirowani przez MWO i w związku z tym olewamy was. Nie chcemy nic, nie chcemy. Nie chcemy. Zdepta, do, do, nie, nie was dokładnie, dokładnie tak, Januszu. Ja słyszałem wypowiedź Dawida Wilsteina z telewizji. Mhm. To była chyba Telewizja Republika, jeśli dobrze pamiętam, ale mogłem przekręcić, może, mhm. może też z konkurencyjnej telewizji internetowej, w której on mówił, że. Ee, że tam widział jak osoby starsze nawet 70-80 letnie wychodziły na ten Majdan i po prostu swoim ciałem osłaniały tych ludzi żeby ci po prostu się bali strzelać ci e, e, ci snajperzy i nie strzelali do tych starszych osób czyli to też było tak, tak. trochę dziwne że, że wynikałoby, że to faktycznie może Rosjanie byli, no przepraszam Ukraińcy, bo, bo ja za, bo mówiłem, że to Rosjanie wynajęli tych, tych dostrzelenia, ale to, to już zostawmy może tą sprawę. Z nami jest NTNS, ale tylko chciałem po powiedzieć, pokazać, że, to, że temu dziadkowi nikt nie zapłacił za to, żeby tam był, tak? Bo mówił, tak, że 5 tak, miliardów dolarów do dali Amerykanie, ale te 5 miliardów zostało rozkradzione. To, to naprawdę tak. do majdanowców te, te, te pieniądze praktycznie nie doszły. To w no. marginalnym zakresie dotarły i, i tak. nie wiadomo do kogo i i wiesz, ludzie tam nie wychodzili na ulicę walczyć, dlatego że codziennie dostawali 100 euro do kieszeni. Naprawdę nie tylko nie przekał. Dokładnie, tak jak solidarność też dostawała pieniądze, i co z tego, że miliardy też, miliardy dolar tak. dostawała solidarność. No i co z tego? Tak. Ale to nie, nie Amerykanie zaczęli to rewolucję, tylko sami ludzie w Polsce. To nie tak, tak że, że, że rzucili pieniądze i od razu ruch zrobili podziem, podziemia, tak? W Polsce. No absurd. Znałem, nie... wiesz, wielu ludzi opozycji w tamtych czasach, bo współpracowałem z opozycją w latach 80. I, i głównie są akademicką, no bo tu było mi najbliższym studentem, pracownikiem na powody dydaktycznym I, i wiem, że znałem ich na tyle dobrze, że wiem, że 10% z nich, których ja znam, 10% na pewno nie dostał ani grosza za to, że, że działało na rzecz walki z komuną. No, mhm. Jest z nami Witaj Witaj No Witam Ciebie Klot i pozdrawiam Janusza przede wszystkim. Cześć. Cześć, cześć, cześć Janusz. E, słuchajcie, taka właśnie przysłuchuję się tej, tej właśnie waszej dyskusji i takie moje mm, Spostrzeżenia odnośnie Londynu. Muszę wam powiedzieć, że Janusz na pewno pamiętasz, jak ostatnio mówiłem na temat tego protestu w Polaków w Londynie i tak. wyobraź sobie, że dokładnie w tym samym miejscu od kilku dni właśnie Ukraińcy stoją tam. Zapowiada tak. się bardzo duża pikieta na niedzielę. Pojawia się tam, tak. i myślę, że, że będzie jakaś relacja też u Ciebie w, w telewizji. Tak, z chęcią przyjmiemy eee, przy, przy, się Muszę Tobie powiedzieć, że nawet te polskie środowiska tutaj się skrzyknęły i chcą, żeby Polacy też tam poszli. Mhm. Eee, bo tak, tak jak mówisz właśnie, tak naprawdę chodzi o tych zwykłych ludzi, tych, tych po prostu prostych ludzi, którzy tam żyją, którzy żyją w biedzie tak naprawdę większości, a oligarchowie po prostu kas, kasę robią. No, tak Kasuje ich, do, do, tak, szczerze tak, a, a propos właśnie y, y, y, ostatnie takie informacje, y, złoto z y, Ukrainy też wypłynęło do Stanów, tak, to już taki hmm. osobny temat, ale hmm. ja tutaj mam sąsiadkę taką, dosłownie trzy drzwi, która jest Polką, urodzona na Ukrainie, natomiast wielu lat mieszka w Anglii, i ona była w okresie, gdy na Majdanie było to największe, jakby to epicentrum tego wszystkiego, bo pojechała po prostu na święta, no to te prawosławne święta, mm. ale wyobraź sobie, wróciła tu z powrotem i tak jak mówisz, ona już poczuła, ten, czym jest ten Zachód, no i teraz to jest, ale to jest nadal, tak jak mówimy, wybór tego mniejszego zła, tak jak ja na przykład wybrałem to mniejsze zło, wyjeżdżając z Polski 10 lat temu, prawda? ale oczywiście ta Polska zam zawsze we mnie jest, będzie i zostanie po prostu. No i, yy, i to jest ten dylemat właśnie, czy tych ludzi, którzy... Na, bo tam jest ten problem na tej Ukrainie właśnie tego podziału yy, w sensie takim, że część czuje się Rosjanami, część czuje się Ukraińcami, a część czuje się Polakami. Tam dochodzi kwestia Wołynia, o której właśnie to, to mnie przeraża po prostu. Wyobraźcie sobie, ja poznałem człowieka, mieszkając w Polsce jeszcze, który wydał książkę w Chicago, na temat właśnie tych pogromów, prawda? Pomijając tak. już te kwestie, kto i co, że kto kogo bił, kto kogo zabił, akcja Wisła i tak dalej, bo tu taka, taka jest interpretacja, no te mordy były, są i w tej chwili były. ten ten, ten tak. nacjonalizm, wyobraźcie sobie, co się dzieje na Krymie, w tej chwili nie tylko na Krymie generalnie, no mówimy o banderowcach, prawda? Tak. Że to, że... Y no ktoś tym gra po prostu i to jest naj, najsmutniejsze i ci ludzie po prostu idą. W, no, I w Solidarności właśnie też tak było, że no większość, no nie, nie czarujmy się, większość tych Polaków, którzy poczuli wtedy... No ja byłem wtedy no, młodym chłopakiem, no, no przed maturą, mhm. jakie jak te rzeczy się działy. Stan wojenny, pamiętam, 18 lat i też chodziłem w, po godzinie policyjnej rodzice po prostu mm -hmm. dostawali w szału i furii jak wracałem tam powiedzmy po 11 na no, to był taki okres. No, człowiek był młody, były osiemnastki, no, trzeba było tak. się przemieszczać po prostu. No akurat mnie się udało, nikt mnie nie złapał. W każdym bądź razie to jest właśnie to, to spojrzenie na, na, te, na te sprawy nie z, nie z tego poziomu właśnie tej polityki wielkiej, bo tak naprawdę wiemy, że, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. czyli Kwestia Syrii. Zobaczcie, 150 tysięcy ludzi, dzisiaj przeczytałem, zginęło tam w tym konflikcie. To, to, masakra, tak. masakra. to jest po prostu to masakra. jest straszne, tragiczne. Straszne. A ja tu też znam Syryjczyków. No słuchajcie, no, Londyn jest takim, ja wam proponuję taką kwarantannę. Mhm. Jeżeli ktoś jest w jednym miejscu przez całe życie, przyjedźcie do takiego miejsca, gdzie mieszka 300 tysięcy ludzi. 300, tysięcy, 300 języków, mówię, powiedzmy, czyli, no, tu jest 15 milionów ludzi w porywach w Londynie. Poż musicie pożyć w tym miejscu, okay. popatrzeć, to są tacy sami ludzie jak my. I czasem właśnie mamy te ograniczenia, że nie znamy tych ludzi i słyszymy tylko ten jest Arab, ten jest Żyd, ten jest Chińczyk, ten jest Japończyk, a dopiero jak poznasz takiego człowieka, porozmawiasz z nim, okay. y dowiesz się, że y on ma inną kulturę, co prawda, ale możesz się od niego wiele rzeczy nauczyć, bo każdego człowieka, którego spotykamy tak naprawdę w życiu, to się od niego czegoś uczymy. I to jest jakby ta sentencja i właśnie e, zaczyna mnie właśnie denerwować to, że ja też czasem tam u siebie za dużo wchodzę w tą politykę, a nie schodzę w dół i tak myślę, że chyba zacznijmy właśnie schodzić w dół i e, pokazywać tych zwykłych ludzi, rozmawiać z tymi zwykłymi ludźmi i się nagle któregoś dnia się okaże, że ten system sam się rozpadnie, bo, bo właśnie ci zwykli ludzie już mają tego systemu powyżej dziurek w nosie, prawda? No tak. Ja nie jestem takim optymistą, że sam się system no. rozpadnie. Tak e, wiesz będzie. co, to, to ja powiem tobie tak, starczyłoby, żeby każdy człowiek któregoś dnia, tak mówię, że nie, żeby, żeby to zrobić tam spontanicznie, ale któregoś dnia został 7 dni w domu, każdy. Od, od tego polityka do tego y, pucybuta czy nawet tego bezdomnego, tego spotykam też codziennie na, na ulicy i systemu nie ma po prostu. Znaczy tutaj, bo to ważna jest teraz fraza tej rozmowy naszej wspólnej, bo ja też powiem Ci szczerze, liczę na, to by ktoś wziął na cud, ale cud zdarzył się też w 1918 roku, przynajmniej dla Polski, kiedy w sumie trzech zaborców, którzy toczyli ze sobą wojnę, to była pierwsza wojna światowa, a akurat byli w koalicjach, które są naprzeciwko siebie. Wydawało się, że jedna strona musi wygrać, druga przegrać, więc Polacy walczyli albo u boku, prawda, Niemców, czy tam Rosjan i, i jakby to powiedzieć, no po prostu no, wtedy plus I, i, i najnormalniej w życiu liczyli, że to albo z austro zdobędziemy wiesz, jakąś tam nie niepodległości, ani że narodowcy, że to Rosja nam pomoże. No wiadomo, Piłsudczycy to, to stawiali przykładowo wiadomo, na, na Niemców. No i co? Okazało się, że, że wszyscy w, tej, w tym pojedynku po prostu osłabli i Polska mogła się odrodzić. I teraz uważam, że może to brzmi fantastycznie, ale ten konflikt tych potęg typu Rosja i Stany Zjednoczone, potem, które w mojej ocenie stoją na glinianych nogach, potem które są wewnętrznie bardzo zmurszałe. To jak mówię o państwach, ja nie mówię o narodach. Narody są tutaj ofiarą istnienia tych imperiów. Że no właśnie, prostu... Janusz, to, do, dobrze tak. to powiedziałeś. Narody są ofiarą. To jest właśnie, to jest sentencja mm -hmm. tego. Mm -hmm i jest szansa, że te narody po prostu się obudzą i, i, i zmienią i, i będzie taka implozja. Ja to już to mówiłem nawet przed kilku laty. Starałem się mówić o tych przemianach. Nie wiedziałam, kiedy przyszłość dokładnie, ale ciągle mówiłem o implozji wiesz, sytuacji w poszczególnych tych największych państwach, które rządzą światem i że to od wewnątrz po prostu zacznie się wszystko rozpadać i zmieniać. Jak zresztą mówią różne przepowiednie, czy prognozy, czy, czy przekazy, że ludzie się mają zmieniać od wewnątrz i się zmieniają i nagle w wyniku tych zmian, które są takie trochę może mało widoczne, no, chyba niestety padł internet. Dajcie znać, czy zerwało niestety połączenie skajpowe. No, za, za dużo rzeczy było mówione chyba, więc puszczę na muzykę i wracamy za 3 minuty. tak, jesteśmy już na antenie witaj Januszu, coś niestety tak. zerwało połączenie w szczególnym momencie w szczególnym momencie to się często zdarza niestety, bo Skype został przejęty przez Microsoft, a wiadomo dla kogo w tej chwili Microsoft, komu Microsoft służy Cóż, więc, tak. e, więc niestety nie jest to przypadkiem. Tak, ja tutaj, tak, tak. Ale ty zadałeś pytanie, które jeszcze mam nadzieję będzie mi możliwość odpowiedzenia, bo zapytałeś jakby co dalej z Ukrainą w sensie tak. takim nie tylko takich naszych filozoficznych, tutaj szczególnie moich teraz dywagacji, że to może kiedyś zmieni świat na lepsze bez jakiejś wojny, ale na dzień dzisiejszy widać już, że Rubikon został przekroczony i tutaj jestem absolutnie pewny, że Rosja już w sposób oczywisty nie odda tego Krymu. W każdym ten Krym był i taki jej, ale jednak była ta maska i maskarada w postaci jednak, że to ta Autonomiczna Republika, prawda, tutaj w ramach Ukrainy, kiedyś przypomnijmy, że przecież to dostał, dostał to chruszczowo i to tak przekazał. Krym Ukrainie, bo tam miał takie pochodzenie chyba też ukraińskie w związku z tym, wiesz, jak to się mówi, no i tak to wszystko było jego, więc to, to była ta różnica, czy poczywą ukraińskiej, wiesz, Związku Radzieckiego, prawda, czy, czy, czy, czy rosyjskiej Związku Ojeckiego, to, to nie ma znaczenia. Ale jednak Rubikon został według mnie przekroczony i Rosjanie tego już nie oddadzą. Faktem jest, że ten 16 marca, to już kiedy, to no, pojutrze, tak, że będzie to sprawdzian tylko jednej opcji. Czy Rosjanie wybiorą taką, powiedzmy, że oczywiście referendum rozstrzygnie, że Krym, obywatele Krymu chcą być anektowani do, do Rosji. Nawet Duma ma przygotowany, jak wiemy, już jakiś odpowiedni dokument tego przyjęcia tej, tej, jak w poczet już terytorialnej państwowości oczywiście rosyjskiej. Natomiast myślę, że tutaj niektórzy eksperci miejscowi, ale to oni też trochę jednak no, wiedzą, co tam się dzieje, coś tam mówią, które warto posłuchać, że Putin może pójść na kompromis w ten sposób, że oczywiście, że referendum będzie, że chcemy się przyłączyć. Drugie pytanie, mówi, możemy zostać bardziej jeszcze pogłębioną, niezależną republiką, Tak więc Putin może po referendum zwycięskim dla siebie, że jednak chcemy być w Rosji, mówi, no tak, no ale to zostańcie tą republiką, my to będziemy wam gwarantować bezpieczeństwo, jakiś specjalny pakt podpiszemy i w ten sposób złagodzi skalę konfrontacji z Zachodem, bo tutaj rzeczywiście, kiedy to tak anektuje wprost, no to świetle tak zwanego prawa międzynarodowego, to zresztą łamią wszyscy, bo Amerykanie to robili i to jeszcze nie tak dawno w sprawie Kosowa choćby, więc tutaj nikt tutaj nie jest święty, ale mówiąc, że na przykład prawo ministerowe jest łamane przez Rosję obecnie, to jednocześnie twierdzę, że tak samo łamane jest przez Stany Zjednoczone i przez inne państwa, więc żebyśmy się rozumieli. Ale jednak to jest sprawa duża i tu Putin dużo traci troszeczkę, ponieważ ginie ten świat, gdzie była koncepcja pewnej współpracy, pewnego budowania przez światowy kapitał jakiegoś takiego no, globalnego rynku, który jest już taki bardzo, bardzo swobodny. Pamiętajmy, że Rosja tutaj miała już pewne prorogatywy dotyczące handlu, miała być jeszcze w ogóle przyjęta do, tego, do tej rodziny, już, tego wolnego handlu do końca. I co i, i to wszystko zostanie zatrzymane, tak? bo, bo to nie ma, nie ma już teraz odwrotu. Rosjanie przekroczyli Rubikon, Zachód musi się trochę postawić. Zamrozi to wiele na wiele lat tą koncepcję nowego porządku świata. Więc ci, którzy no, bronią się przed tym nowym porządkiem świata, w zasadzie my też się przed tym bronimy. Moglibyśmy powiedzieć to, to w zasadzie dobrze, tak? No ale z drugiej strony to jasne, że dobrze, że że pewne części tego nowego porządku się wzajemnie zaczęły trochę kłócić. Ale z drugiej strony zawsze to jest kosztem nas, bo ten spór będzie z formą pewnej żelaznej kurtyny, więc możemy wrócić do czasu Związku Rzeszkiego, tak? I tak coś może coś być gorzej tak. wręcz niż było. Ja uważam, że takim rozwiązaniem może być postawa Islandczyków, czyli po prostu wzięcie spraw w swoje ręce i odrzucenie nowego porządku świata faktycznego. To znaczy tak jakby Rosja tak. powiedzmy odrzuciła, czy Ukraina by odrzuciła, czy, czy też my byśmy odrzucili, bo to, że na Majdanie wygrali, czy, czy też banderowcy, czy... E cały czas wypada mi nazwisko tego premiera aktualnego Ukrainy, ja ja ceniu, który, który był globalistą i jest globalistą, prawda, więc, więc on tak naprawdę Ukrainę w ręce NWO odda, jeśli oczywiście ludzie go zaakceptują, bo mogło być tak, więc, więc tak naprawdę ten przewrót na Ukrainie to nie był taki jak, na, jak w Islandii, tak? że ludzie świadomie po prostu odrzucili NWO i w tej chwili na przykład tą wirtualną walutę wprowadzają na Islandii, swoją własną, Yy, tak. która nie będzie kontrolowana przez jakiś tam, nie wiem, yy, właśnie lokalną walutę, w tym sensie, że, że krajową, nową walutę, obok, obok tej tak. waluty, którą mają. I to, yy, mają. to o tym mówił właśnie Dariusz Brzozowiec, że, że tak, yy, tak kraje się zabezpieczają, to znaczy kraje, no, tak, tak w Szwajcarii jest chociażby kraj najbardziej bezpieczny pod względem i ekonomicznym, i militarnym w Europie. A może i na świecie. Do że do tego dojść, musisz mieć głęboką tradycję demokratyczną, uczyć się demokracji i do sobie Islandczycy, czy tam powiedzmy może część Skandynawów, czy tam Szwajcarzy sobie pozwolić na to, bo są już świadomi z reguły kapitalizmu tego dzikiego, jaki tu panuje, ale, ale Ukraińcy tego nie potrafią i oni będą musieli być, albo mają być pod Rosją, albo mogą być teraz na dzień dzisiejszy, widzę, pod wpływami tak. Zarewnunkowe takie myślenie tak, tak. właśnie mają. ja wam powiem. Są to to ma powadę. Oni sobie już tutaj nie tak. bardzo mają jak poradzić. No. Jest na NTNS. Witaj Jantins ja, jeszcze raz. Ja Ponownie witam, no niestety Bill Gates coś tam miesza jak zwykle, ale słuchajcie, tak a propos Islandii, no, no akurat Islandia jest w bardzo dobrym miejscu geograficznym, gdybyśmy, gdybyśmy my tam byli jako Polska i z tą mentalnością Polaków, to pewnie to byłaby naprawdę ta zielona wyspa, bo Islandia tak naprawdę niewiele znaczy jeśli chodzi o no, tę politykę. Akurat, tak, tak dokładnie. I oni mają, oni mają, oni właśnie, chyba się przeprowadzą tam kiedyś, tak myślę, Bo jak się okaże za chwileczkę, że wprowadzą nam tutaj po prostu większe zaostrzenia, ale wyobraźcie sobie, my jako Polska jesteśmy tym sercem Europy, to jest taka, taka jest prawda, jesteśmy między wschodem a zachodem i to chyba, to właśnie od tego naszego serca, tak jak mówi się, że serce ma większy torus jak, jak umysł, prawda? Tak, mhm, tak i są przepowiednie, ale pomijając jakby te aspekty takie tam, powiedzmy, paranormalne, o, dla nas to jest normalne oczywiście, e, to właśnie my Polacy rozlaliśmy się na cały świat, jesteśmy e, no, jesteśmy tym, jakby to powiedzieć, e, tą esencją tego, tego świata. Tak, dobrze o tym mówisz. Mhm. E, tak jak Janusz, Janusz, wspominałeś właśnie o, o diasporze, prawda, żydowskiej. Tak. E, jest ja Polak. Dokładnie. Tak. Jest tu diaspora żydowska, polska diaspora. Tak. To są ci Żydzi, którzy wyznają swojego Boga, natomiast nic do nas jako Polaków nie mają. To nie są, to, to nie są ci, którzy sponsorowali Drugą wojnę światową i pierwszą wojnę, bo tak naprawdę od pierwszej zaczął się ten cały bałagan tutaj. No w XX wieku tak naprawdę i przenosi się w tej chwili, już mowa jest o trzeciej wojnie. Zobaczcie jaka jest eskalacja napięcia w tych mediach mainstreamowych. Ktoś prze po prostu do tej Trzeciej wojny, ale ja jestem taki spokojny, ja mówię, nie będzie tego, bo te mechanizmy, które działały w 1939 roku i parę, parę tam lat wcześniej, w tej chwili już nie będą działać, bo jest jeden problem: jest internet, jest świadomość ludzka, i coraz więcej ludzi się budzi. Nie tylko Polaków, budzą się wszyscy. Każde nacje się budzą i zobaczcie, co chwilę są jakieś zarzewia tam, ktoś coś robi. Nie, że, nie, że to przyjeżdża z CIA i przynosi w walizkach, tak mówiłeś o, Janusz o tym, że na Majdanie były sponsorowane, yy, tak powiem, te osoby, które tam stały. To nie jest tak, tylko... Znaczy, ja w ten sposób powiedziałem, że ja tak nie mówiłem, ja tak nie mówiłem, nie, ja tak nie mówiłem nie, że mogły być jakieś to ja małe mów... grupki sponsorowane, ale nie, nie wszyscy. Nie, nie, nie wszyscy nie, nie ale wszyscy. Janusz, ale to poszło, poszło po prostu w świat i yy, to, to to media, to... media mówiły o tych tak, 5 miliardach i amerykańskich. Mhm. Natomiast to tak naprawdę nie chodziło, żeby tam zawieźć te dolary, tylko żeby te dolary wyciągnąć, czyli to złoto i, i Bóg tak. wie co jeszcze. Bo słuchajcie, mówi się o tym, że Ukraina była rozbrojona z, no, z, z, znaczy z tych jądrowych głowic. głowic jądrowych, tak? tak to był ważny Ale temat. Ale to prawda, ja tego nie widziałem. I teraz zobaczcie, ta kwestia, to mi, najbardziej nu nurtuje mnie, nie, nie, nie w tej chwili Ukraina, tylko kwestia zaginięcia tego Boeinga. Bo za chwileczkę będzie znowu fałszywa flaga i się okaże, że ten Boeing może się pojawić, w innej wersji oczywiście, no bo dla mnie to jest po prostu rzecz, no, technicznie niewykonalna, że nagle e, ginie samolot i nie widzą tego, co prawda i już jest oczywiście, mainstream mówi o tym, że no tak, on wleciał, w, w, że tak powiem w ten obszar Wietnamu a, a im się radary popsuły bo i nie, nie byli w stanie, a. rozumiecie o co chodzi nie Prawie, a, nie, nie byli ja. w stanie tego namierzyć natomiast jest kwestia tej że jakaś chińska satelita tak śledziła po prostu tego Boeinga dlaczego Chińczycy śledzili to? ja wam powiem tak ja przewiduję taki, znaczy, ja tu już mówię od dawna, że będzie problem między nie tutaj Rosją a Europą, tylko będzie problemem między Rosją a Chinami. Bo Chiny są krajem, które w tej chwili chłoną. No słuchajcie, tam jest cały przemysł, cały No ale to chyba jeszcze, nie, jeszcze chyba nie teraz. Tak. To w przyszłości może. Znaczy, nie, słuchaj, cokolwiek kupujesz, jest made in China. I, tu, i oni potrzebują surowców. A gdzie najbliżej są surowce? No z tak, i współpracują, yy, ja dlatego ja... muszą współpracować no właśnie, z Rosją. Wiem, Słuchajcie, ja mówię, że NWO w tej chwili idzie w kierunku takim, że mydli oczy wszystkim ludziom właśnie tą Ukrainą, e, a Ukraina zawsze była pod butem. Zawsze była pod butem, czy to Rosji, Polski też, tak a propos. W sensie takim, że no była e, jakby przejęta, a e, no, tam są ludzie, tak jak wszędzie, tak jak, zobaczcie, jak Afryka, Afryka wygląda. W Afryce, no mamy do czynienia z, no cóż, tam jest po prostu drenaż, drenaż wszystkiego. Tam jest gratus, czy, tak, tak powiem, dokładnie, bez, bez, bez, bez białych rękawiczek, bez białych rękawiczek. Tak. Bo tutaj troszeczkę białych się to robi. Polska zgernowano o biach rękawiczkach, natomiast tamto się już po prostu, no wie dobrze to i panowie i, i przypomnę tylko sprawdzi się te przepowiednie na szczęście na tą skalę nie sprawdziły, szczególnie na przyłomie 2000 roku, czy teraz dwunastego i trzynastego, ale jednak pamiętacie tą wersję przepowiedni Fatimskiej, tak zwaną dyplomatyczną z 1963, ile pamiętam, chyba czwarty rok. Ogłoszono wtedy tam w, tym w Nowej Europie, w takim piśmie. Może to była taka kompilacja, nie wiadomo skąd wzięta, ale jednak tam się mówiło o tym konflikcie Rosja, prawda, też i, i, i Chiny. Faktem jest, że, że Chiny mają gigantyczne przewodnienie i potrzeby surowcowe, a Syberia stoi pusta i na pewno będzie jakaś próba przeniesienia ciężaru tego konfliktu między powiedzmy Zachód Stany Zjednoczone, a Rosja na powiedzmy właśnie Chiny Rosja i tam był, pamiętam, takie, taka narracja była, że konflikt będzie między tymi trzema potęgami i będą się, Zachód się będzie wahał, jak już między Rosją a Chinami wystąpi konflikt, kogo wesprzeć i w ostateczności Zachód wesprze Rosję. Także nas tutaj jeszcze czeka w mojej ocenie mnóstwo zupełnie nie, nie, nie, niespodziewanych sytuacji, ale jeszcze raz powtarzam ciągle liczę na to, że nie będzie tej prawdziwej trzeciej wojny światowej, że właśnie Dzięki temu, co mówiliście o internecie, o świadomości nowej, o czym nad czym pracujemy, że po prostu będzie implozja i również Chiny nie są stabilnym państwem w mojej ocenie, bo to, że tam teraz jest wzrost gospodarczy i partia komunistyczna rządzi niepodzielnie skorumpowana do cna i jednocześnie jest totalny wyzysk, że nie można zakładać, że Chiny w pewnej sytuacji nie będą miały swojej własnej rewolucji politycznej. Tiananmen było wprawdzie utopione w ale mijają lata i nowe krzywdy powstają. wiesz, I w jakichś konfiguracjach jak przypominam jeszcze raz to, co powiedziałem o pierwszej wojnie światowej, te trzy duże imperia, powtarzam, Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone, one mogą w konsekwencji tej realizacji, ją prowadzą, po prostu najsilniejsi gracze dzisiaj na świecie, te, Teatr Trójka, po prostu, że one mogą po prostu wszystkie trzy przeżyć wewnętrzny, głęboki wewnętrzny kryzys. Włoki wewnętrzny kryzys I na, to, ja i na to liczę. Może się zdarzyć. Ja ja e, NTNS, dzięki, bo musimy naprawdę przyspieszyć od, ostro. Okay. Także dzięki za dzięki ten telefon. To był NTNS. A ja proponuję może już tak Ukrainę zostawić co i jak, bo, bo myślę, tak. że te, te cały klud tego, o czym chcieliśmy powiedzieć o Ukrainie, to chyba powiedzieliśmy. I, i co może być dalej dalej z nią. A co myślisz, Januszu, o Bitcoinie? Bo w tej chwili właśnie przy, był, było to bankructwo, MTGOX, MT czy MTGOX, czy... czy jakaś, tak, to, to giełda, która my się tak. handlowała był, był Bitcoinem. A cena wcale nie spadła w dół, nawet teraz już zaczęła rosnąć znowu, tak. więc Więc to jest ciekawa... To to była... To jest ciekawy proces. Ja zresztą pamiętam już wiele tygodni temu, może miesięcy, jak zaczęłyby już pierwsze sygnały na Bitcoinu, potem bank of China i tam jeszcze inne były sygnały, że bitcoin to tam jest niebezpieczne, tam to już, już, już, już widziałem, jak w skali świata montowana jest akcja przeciwko Bitcoinowi, tak? No przecież wiadomo, że to jest niezależna waluta, która kompletnie, jak to się mówi, nie pasuje do koncepcji nowego porządku świata i że oni przypuścili atak teraz ta giełda, oczywiście też zbankrutowała, to była to było według mnie jakaś świadoma gra, natomiast natomiast im to nie wyszło I, i, i to jest do końca i wydaje mi się, że to się, jak mówisz, że jest tendencja odrastania się i, i, i robimy wszystko, żeby, żeby Bitcoin po prostu nie dał, się, nie dał się zniszczyć po prostu, bo to jest, to jest niezależna waluta, niekontrolowana przez przez NWO. Ale czy uważasz, że na pewno? Nie, nie może być tam jakiś backdoor, bo to jest jednak zabezpieczenie tylko matematyczne, dlatego, że może na przykład NSA, te, te, te wszystkie te organizacje amerykańskie gdzieś wypuściły tego bitcoina, bo tak jak wiadomo, ten twórca jest anonimowy bitcoina i to jest trochę Ci, dziwne, bo Ci, jak, jak ja bym był twórcą, bym się ujawnił. To jest dla mnie bardzo dziwne, że, że, że, że niekoniecznie, niekoniecznie, anonimowy. niekoniecznie. Niekoniecznie wydaje mi się, że gdyby była operacja służb specjalnych, to oni by sobie wymyślili tak, Facebook został świetnie wymyślony, żeby przyjąć jeszcze większą kontrolę nad populacją internautów, niż dzięki temu, że stworzono tego, wiecie ten Zuckerberger, jest autentycznym twórcą, którego po prostu tego wybrano po to, by, by jego, po, tak nie może jego pomysł, no, ale powiedzmy, no, no on jednak no, stworzył jakąś tam pracę własną, to wszystko, i żeby mu pomóc, żeby on stał się taką taką gwiazdą. Tak, jest wiele gwiazd, po, biznesie, które w sposób zupełnie nieświadomy kultywują, wiesz, negatywne wzorce muzyczne, negatywne fluktuacje dźwiękowe, które niszczą naszą duszę czy, czy nasze, wiesz, właściwe cechy świadomości. I oni nie pracują świadomie dla systemu, tylko pracują nieświadomie. Więc ja tutaj powiem Ci szczerze, w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z taką oddolną, jakąś silną opcją, jak jest bitcoin, z natury rzeczy siła przeciwna będzie generowała różne teorie, różne sugestie, insynuacje, tak jak powiedział o Snowdenie, że to Snowden to agent NWO, tak? Więc teraz tak, no to Bitcoin agent, rozumiesz, agent, agent, pomysł NSA czy tam kogokolwiek, żeby, żeby kontrolować. W związku z tym to, to wtedy podcina nasze skrzydła. To wtedy, no to co? No to czego byś nie zrobił, rozumiesz, Co chce być niezależny, mm -hmm. zaraz usłyszysz głos w internecie, czy ktoś dziś napisze, że to również robota NWO. I co byś nie zrobił przeciwko temu NWO sensownego, to zacznie się rozwijać? Jakaś inna waluta lokalna się urośnie, rozumiesz? Stanie się znacząca. Zobaczysz natychmiast argumenty, że to jest sterowane przez System, tak? I koniec, i wtedy stracimy zaufanie. Przecież z nami się tak walczy. Ja wiem, że zdarzają się ukryte różne posunięcia, ale też i dezinformacja, i walka z nami polega na tym, że to wszystko, co wartościowe, co się stworzy w naszej przestrzeni, trzeba dezawuować, właśnie na zasadzie: on współpracuje z SB, tak? Ktoś walczył z SB, a Tym powiesz, on, że on współpracował z SB. I już, o kurde, może współpracował z SB, tak? O cholera, nie ma nic przestrzego. Jakby tych którzy, zjawiska, ludzi, którzy napracują się całe lata, wiesz, ciężko, żeby coś robić, żeby po prostu normalnie w żywe oczy powiedzieć, że on jest złodziej, czy, czy, czy, czy on jest, prawda, agent SB, czy on jest właśnie agent NWO, który będzie po prostu teraz nam szkodził, bo wymyślił sobie bitcoina, tak? Ja, ja uważam, że, że ten bitcoin, oczywiście on nie rozwiąże naszych problemów, te również tych naszych alternatywnych, ale niech on idzie, niech on pokazuje, bo też mogą stworzyć się zupełnie inne jeszcze propozycje, które będą nam pomagały, żeby się odciąć od tej, od tej presji na wierzch, na wspólną walutę światową, która będzie kontrolowana przez tylko i wyłącznie banki, tak? Mhm. Czy banki grupy. Tutaj, tutaj na, na czacie Tomkiewicz zarzuca tobie, no i ogólnie też ta, ta, takiej postawie, że, no. że, nie, że według właśnie ciebie nikogo nie można podważać, że, że jest to dziwne, że, że po prostu nie można, nie nie ja rozumiem troszeczkę jego, jego punkt widzenia, bo on po prostu zawsze jest tak, taki bardzo nieufny wobec różnych, różnych, różnych właśnie zjawisk, czy, czy też, że, że, że wszystko jest kontrolowane i tak dalej, no, no, tak, że wszystko jest zaplanowane od A do Z. I y, rozumiem też twój punkt widzenia, które, do którego się bardziej skłaniam, czyli, czyli nawet powiedzmy, jeżeli byłoby to tak, ale my nie wiemy o tym, to lepiej jednak korzystać z tego i uważać to za y, jako narzędzie do walki z NWO, którym nie, niewątpliwie taki Bitcoin jest, bo wtedy możemy wyjść od tych walut, które są obłożone kredytem do waluty nieskredytowanej, którą właśnie Bitcoin jest. Czyli tej waluty, tej postulowanej tutaj przez środowiska alternatywne, waluty nieobciążonej kredytem. To tam, I, i, I to jak jest... Teraz się okaże, okaże się, że zacznie robić karierę na nasz polski dobry, robiony tutaj przez grupę naszego kolegi Brzozowca Darka. I ja zobaczę, jak on rośnie Gwarantuję Ci, że jak zacznie się sukces dobrego, to, to usłyszysz w kręgach alternatywnych takich właśnie krytyków, którzy powiedzą, a prawdopodobnie facet jest wypuszczony i współpracuje z, z, z bankami, czy tam z jakąś grupą bankową, czy z jakąś tam ukrytą władzą, wiesz. I, i w tym sensie, ja nie mówię, że nie należy wiesz, krytycznie patrzeć na pewne Zjawiska. tylko wskazam uwagę, że walka z nami polega na tym, by kwestionować i ludzi, którzy coś sensownego robią i równe zjawiska, które mają charakter pozytywny i, pod, i po prostu podważać ich sens, yy, sącząc yy, taką właśnie nieuzasadnioną, wiesz, albo nienawiść, albo kłamstwo, albo niepewność. Yy, to nie zwalnia z myślenia na razie. Ja nie mam żadnych symptomów, by uważać, że Bitcoin jest wytworem systemu. Ten kryptolog, to pracował w służbach socjalnych Snowden, też siedział w agencji, leży na umowie, na kontrakcie z NSA. w tak? związku z tym Kukliński był, rozumiesz, wysokim oficerem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Gorzej przygotowywał plany stanu wojennego na poziomie operacyjnym, na poziomie Układu Warszawskiego. Halo? Tak, tak, tak, Słyszałem. Tak, i w związku z tym co? No w związku z tym był agentem sowieckim, tak, no, no, bo kuk... no, no, wiesz, rozumiesz, co mi chodzi, no, w którymś mm -hmm. momencie musisz dokonać... I jego synowie typu... też zostali zabici przez, nie wiem, kogo, przez... Jego synów normalnie tego, zamordowano, wiesz, a, a są w w którzy są gotowi uważać go za, za może agenta, do końca agenta, rozumiesz, sowieckiego. Nie, bo no, no, jest, tak? jest to absurdalne, jest to absurdalne, no, jest, jest. dlatego, zwracam uwagę na to, bo my jesteśmy bardzo sobie środowiskiem i nas naprawdę łatwo zniszczyć. Potrzebny jest krytycyzm, ale naprawdę rozsądę i też szacunek I, i bo, do tego, co się robi. Bo zobaczysz, jak urośniesz ty, czy ja, będzie nasza artylita dzisiejsza będą na nas ataki jeszcze większe niż są. I to jeszcze w naszym środowisku będą generowane. I będzie się podjudzało takich różnych właśnie krytyków, żeby, żeby po prostu niszczyć to, co w tym środowisku powstało, co jest realną alternatywną wobec, wobec tej potęgi, jaką jest NWO, czy, czy tam rządzący w Polsce i tak dalej. No. Tym bardziej jeszcze zwrócę uwagę, pokażcie mi ludzi, którzy w sposób tak twardy, jednoznaczny publicznie krytykują wszystkie potęgi tego świata i wszystkie negatywne zjawiska od 9.11 po tragedię smoleńską. Pokażcie mi ludzi, którzy twardo i nie od dzisiaj, tylko od kiedy nadają czy coś mówią, wskazują i populizują wiedzę o 9.11 jako robocie wiadomo kogo, NWO i tak dalej. Tak samo jak i w sprawach tragedii smoleńskiej, gdzie ewidentnie widać no, przekręt gigantyczny, prawda? I, i, I to są dwie różne racje. No. I, I obie są pokazywane maksymalnie na zasadzie szukamy prawdy i nie boimy się mówić, że jest przekręt tutaj i tutaj, zbrodnia tutaj i tutaj. Tak, i bardzo też tutaj w środowiskach alternatywnych niektórzy ludzie mówił, żeby się czymś nie zajmować, że, że na przykład tutaj tylko badać 9,11, zostawić Smoleńsk, albo 9.11 i Smoleńsk, ale zostawić powiedzmy UFO, nie zajmować się tym, bo, bo to obniża rangę tematów i tak dalej, i tak dalej. A. To takie, takie myślenie właśnie jednotorowe, żeby absolutnie nie dotykać jakiegoś tematu, bo, bo media mainstreamowe i w ogóle ci ludzie wszyscy się przestraszą tego i wyjdzie jakaś niepoważna rzecz. No to, to tak też nie można podchodzić, prawda? Trzeba wszystko to takim, pani. jakim jest, a nie, a, nie a nie szukać tak jakiejś taktyki politycznej, że dzisiaj kalkuluje nam się mówić o tym, a o tamtym nie, bo jest źle przyjmowane, no. Mhm. Tym bardziej wydaje mi się, że to powinno być dla ludzi, którzy myślą krytycznie jakimś kryterium tego, czy my się kierujemy karierą, tak, powodzeniem, czy kierujemy mhm. się taką prywatną pasją, wiesz, no, mówienia prawdy, szukania jej tam, gdzie, gdzie ją widzimy. Nie patrząc na interesy swoje, czy też tych wszystkich wokół nas, którzy mogą nam pomóc, zapłacić, nie wiem, poprzeć, prawda, bo my się wszystkim konsekwencji narażamy, tak w koszycie y... wszystkim wszystkim wielkim tego świata się narażamy. No taka jest prawda. No. Tak, tak. Ale też nie jesteśmy wariatami, żeby lecić co latamy z, z siekierą, bo latamy po ulicach, czy, czy jesteśmy totalnie przeciwko terroryzmowi, totalnie przeciwko stosowaniu przemocy, wiesz, w, w działaniach zbiorowych w, w takim sensie, jak jakieś rewolucje i tak dalej. Więc my nie jesteśmy rewolucjonistami, prawda? Y -y. A tym bardziej nie jesteśmy przeciwko terroryzmowi, bo to jest po prostu też generowane po to, żeby, żeby właśnie trzymać społeczeństwo całego świata pod dyktando służby ochrony serwisów Serwis tego wszystkiego, to po to zostało stworzone, żeby na nas położyć łapę. Tak, ja, i przypomina mi się niejaka Judy Wood, bo ja też uległem takiej presji środowiska. Ona zajmowała się i zajmuje się 9.11. Alternatywnym wyjaśnieniem tej historii, ale nie od strony po prostu profesjonalnej, no, inżynier. Ona jest tam profesorem inżynierii, na uniwersytecie została zresztą usunięta za to z Uniwersytetu Amerykańskiego, że się zajmowała tą sprawą i doszła do tak niesamowitego. Ostatnio wykład jej widziałem z zeszłego roku. Wykład po prostu poraził mnie, że bo. Uznałem, że ona jest troszeczkę wariatka, jak tam w zeszłym roku trochę ją uchwaliłem, a później była straszna nagonka na nią, tego środowiska całego badaczy, 19 i tak dalej, bo ona idzie dalej. Ona idzie dalej po prostu do takich rzeczy, które nam się już w głowie nie mieszczą, ale niestety przeanalizowałem fakty i ona ma rację. Ona twierdzi, że żadnych samolotów, może były, może nie... Ale została użyta broń zupełnie inna niż samoloty, to była broń y, energetyczna, która po prostu wyparowała, budynki wyparowały. No i, i ona pokazuje od A do Z, dlaczego tak uważa i pokazuje dowody na to. I te, te dowody są tak porażające, że nie ma z nią po prostu dyskusji. I ona jest uważana za wariatkę. Najchętniej by ją zamknęli w, yy, wszyscy. I zarówno ci, którzy są prze, przeciwko za, za tym, że ta, to była zbrodnia zaplanowana przez, Ameryka przez rząd amerykański. I zarówno tych, którzy, którzy mówią, że to byli ty tylko i wyłącznie terroryści, yy, chcą, chcą ją tam widzieć. I zrozumiałem, że po prostu prawda jest czasami tak zaskakująca, że większość ludzi nie uwierzy w nią. Nawet jeżeli pokaże się dowody, od A do Z, że, że tak jest, i po prostu wtedy z tymi dowodami no nie ma jak dyskutować, to się, to, to się tylko ją można zaatakować, że ona jest wariatka, tak? I, i to pokazuje z różnymi innymi rzeczami, ze Smoleńskiem, prawda, z, z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi UFO. I, i, I to wszystko ci ludzie. Yy, Większość ludzi po prostu nie dorosła do tego, nie dorosła do prawdy, że, że pokaże się dowody, że, że na przykład jesteśmy porywani. No dobrze, ufo, gdzieś tam lata, ale ludzie są porywani, to jest niemożliwe. A jeszcze na przykład eksperymenty na ludziach się robi, albo, albo być może są zabijani, bo też takie, takie są y, przypadki. To, to, to nie jest to absolutnie do, dopuszczane przez ludzi, że, że, że to wtedy odrzucają to, że, że to nie jest możliwe. I powoduje to, że odrzuca się prawdę, tak? Jakieś różne dowody, tak. które mamy i tego nie wolno robić i trzeba pokazywać po prostu prawdę, jaka jest, ale już tutaj... Tak, ona tam jest, dokładnie, to jest najtrudniejsze i wszyscy sobie z tego, myślę, którzy i szukają naprawdę, no zdają sobie z tego sprawę. Teraz jak... Powiem Ci szczerze, jak poznaję takich ludzi, teraz byłem na tej konferencji z daną książarną w Salzbricken, gdzie, gdzie mamy tych ludzi, że tak powiem, od, od poszukiwania prawdy o, no choćby Daltorinjera, tak, prawda, czy, czy tego, to wcześniej go poznałem, Osman Nagicza, poznałem go już na tym roku w Wysokowie, że widzimy, jakby pewien typ, wiesz, człowieka, to są ludzie, którzy mają coś sobie naprawdę nadzwyczajnego, po prostu oni mają taką głęboką potrzebę szukania prawdy, wiesz, no i, i bez względu na to, czy to komuś jest korzystne, czy też nie, ile jest przeciwieństw wobec ich poszukiwań, po prostu konsekwentnie tego szukają. I to coś zawsze dla tej na tej planecie i, i, I teraz też są i po prostu, no może ich jest niewielu, ale są i tak naprawdę dzięki nim to wszystko w ogóle jeszcze jakoś funkcjonuje i mamy szansę na zmiany na lepsze. no Teraz tych ludzi jest coraz więcej uważam i takiej ilości takich ludzi dawno nie było na tej planecie. Ja nie pamiętam z tej historii pisanej, którą mnie uczą, żebyśmy w takich czasach kiedykolwiek żyli, jak żyjemy dzisiaj, choć ten internet stał się oczywiście dla nas takim narzędziem, Żebyśmy się policzyli po części, tak, żebyśmy zobaczyli i wyrazili tą swoją pasję. I to, to, to jest wielka jakość, nowa jakość w historii planety. I dlatego jestem takim optymistą, że ten, teraz ten czas tego zamętu, wiesz, takich konfliktów, które tutaj będą ewidentnie, to tak się tak całkiem nie rozejdzie po kościach, że mimo wszystko wiesz, przejdziemy. I to, co powiedziałeś, to bardzo ważne, żebyśmy w poszczególnych gdybyśmy taki ruch antywojenny stworzyli, nie były nieraz się na zachodzie, taki ruch antywojenny, jak była wojna w Wietnamie, to były, to były wiesz, no ale to wtedy był konflikt między tymi, tymi wiesz, Rosją i Układem Warszawskim, a, a, a, a wiesz, NATO i Wietnam był tłem, to, to teraz, jest, teraz jest inna sytuacja, gdyby na przykład antywojenne, nazwijmy to, ruchy pojawiły się zarówno w Rosji, w Chinach, jak i w Stanach Zjednoczonych i w Europie, to byłaby dopiero nowa jakość. To była dopiero nowa jakość, bo to nie o to chodzi, że antywojenny ruch pojawi się tylko na zachodzie, tak? tylko żeby to było po prostu w wszystkich tych krajach się pojawił antywojenny ruch coś w tym stylu, albo ruch propokojowy, może nie mówimy antywojenny, tylko propokojowy, tak? Nie to brzmi we właściwy hmm. sposób w naszym języku. To, by dopiero było, to byłoby dopiero zjawisko, to będzie dowód na to, że my, że sieć, że internet wytworzył pewien typ świadomości oddolnej, obywatelskiej w każdym z tych dużych krajów, także znaczy średni, nawet mały. I że nawet ludzie we wszystkich tych krajach zaczęli dokładnie tak reagować, tak samo jesteśmy przeciwko operacjom władzy, która chce nas skucić, która chce po prostu toczyć wojny, prawda, nami się posługują. Nie chcemy tej wojny, nie chcemy z Zachodem, powiedzą Rosjanie, a my powiemy nie chcemy z Rosjanami tej wojny, tak? Przykładowo i to byłaby wielka sprawa. Tak, to jest, myślę, ważna sprawa, tylko troszeczkę chyba jeszcze nie na teraz. Dopiero myślę, te dzieci, które mogą to stworzyć, dopiero się urodzą, bo młodzież, która w dzisiejszym duchu jest wychowana, jest bardzo militarystycznie wychowana. Gry komputerowe, filmy, wszystko jest po prostu na zasadach, oparte na zasadzie kłamstwa i przemocy. Naprawdę, niewiele jest w tej chwili, niewiele filmów wojennych, które pokazują, tak jak kiedyś, te z lat 80., 70. filmy, prawda, czas apokalipsy, które pokazują wojnę taka, jaka jest, i to zło, które ta wojna czyni. tak? Dzisiaj się pokazuje pięknie, że tam, no, jak cukierkowo jest wspaniale na wojnie, jakieś, nie wiem, Pearl Harbor czy inne tam, te, te filmy. No, no, po prostu nie, nie powiem brzydko, <grywa> no, tak. potworne Poro Poro Poro filmy. Nie, no, propaganda robi swoje. To, to, to bardzo ważną rzecz poruszyłeś. Mianowicie, zresztą to Stany Zjednoczone, Rosjanie zresztą to od dawna i tak kontrolowali wszystko, co dotyczy armii, tam nie ma żadnego jeszcze, ale jeszcze w Stanach Zjednoczonych, kiedy była wojna w Wietnamie, ci korespondenci, wiesz, tych dużych koncernów medialnych, oni jednak brali udział jakby oglądali tą wojnę, wiesz, jakby trochę zależnie. Potem Pentagon już w tych współczesnych czasach zmienił koncepcję i zaczął wcielać tych wszystkich, nazwijmy to, dziennikarzy, korespondentów jakby do siebie, tak? Więc przywiązywał ich do, jak to się mówi, wiesz, oddziałów, które walczyły amerykańskie, żeby zobaczyć pod tych żołnierzy amerykańscy, że walczą. I ci dziennikarze mieli już wypaczony punkt widzenia, bo oni już tylko widzieli jakby, jakby, jakby, wiesz, tą logikę walki jednej strony, prawda? Ale na znaczy, tylko taki dzien tacy dziennikarze są, bo mój ulubiony dziennikarz Robert Fisk. Zawsze był po dwóch stronach, to znaczy oglądał dwie strony Właśnie. każdego konfliktu, on to jest, jest to. Za, zawsze o tym pisze, co prawda jest w tej chwili dosyć um, niszczony przez główny nurt medialny, ale nie, nie da się go powstrzymać, po prostu bo gazety i tak chcą relacje od niego, bo on pokazuje relacje naprawdę najbardziej trafne i ludzie chcą prawdy, ludzie, ludzie rozpozna, ro, łatwo rozpoznają ludzie prawdę od kłamstwa. Ta, Dokładnie. Tak jest. To proponuję jeszcze tutaj przejść do, już tutaj na pod koniec audycji, do Niezależnej TV, Twojego projektu od 2008 roku, grudnia. Mam zapisane, aczkolwiek pamiętam, że już były pewne emisje takie w ramach być może NTV w 2005 roku w Wylatowie. Czy się nie mylę? Tak, znaczy wtedy to się jeszcze NTV nie znaleźło. Po raz pierwszy ten projekt, znaczy po raz pierwszy telewizja niezależna, wiesz, taka nasza, powstała w 2004 roku w Wylatowie. Tam wtedy ludzi, z, tak powiem, z przeróżnych którzy stworzyli tam i stworzyliśmy tam telewizję w tej słynnej bazie, która nadawała na żywo i teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to w zasadzie był ewenement na tamte czasy. Wtedy nie było takich zjawisk. Na pewno świecie alternatywnym było, ale też i mało było takich telewizji w ogóle w jakiejkolwiek tematyce. I myśmy tam te doświadczenia zdobywali w 2004-2007. To słuchaj, to było co, co, co, co miesiąc, znaczy no, co rok w lipcu, żeśmy tam studio stawiali. I ono nadawało permanentnie program przy, przez kilka godzin dziennie plus transmisję na żywo, 24 godziny dziennie z tych wszystkich pól. I potem, już skończyła się wylatowo i potem się pojawiła sprawa przerwy. Przyjechał do mnie Waldek Wawers, właśnie ten, co tam wylatywie budował to podował, budować studio i mówiłem już, no weź przynajmniej raz w, nie, w tygodniu, w niedziela, przed wieczorem opowiadaj tam swoje, wiesz, historie, swoje pasje i pomógł mi tam, założył stronę i pomógł mi to wszystko skonfigurować technicznie. Mieszkał tam u mnie chyba jeden czy dwa dni i, i, i ja wtedy zacząłem nadawać chyba w 2008 roku z mieszkania w niedzielę, takie, takie tak były pionierskie czasy potem miałem taki okres bardzo niesamowity, ponieważ jak zaprosiłem do Polski szefów Kamerota, czyli, czyli Billy Rajana i Kerry Kisydi, w tamtych czasach, jak ktoś to pamięta, projekt Kamerot, że to był najbardziej topowy, tak naprawdę najbardziej antysystemowy projekt w ogóle w internecie. Przepraszam, Januszu, ja mogę ci przerwać. Wielu ludzi, których za, zaprosiłeś, wspomina te spotkania w różnych podcastach, w różnych wywiadach, także jest, o Wrocławiu mówią, na przykład ostatnio mm -hmm. słyszałem z wypowiedzi wieć no wypadło mi nazwisko, ale za chwilkę sobie przypomnę, oh. Toma Good, przepraszam, Tomasz Gruba? Nie, nie, nie, ufolog, Tom Good, nie, Tomasz Good, jak on się nazywa? Timothy Good. Timothy, przepraszam, Timothy Good, mam Timothy kilka Good, właśnie tak. książek, obróciłem się, zobaczcie, ale też mm -hmm. nazwisko jego było schowane on właśnie opowiadał, że, że tam niesamowite rzeczy działy się we Wrocławiu i, i to, to yy, wspominał o tym, o, o, o tych sprawach. o tym, nie zapomniał o tych, które, które organizowałem, bo to ja go zapraszają, to prawda? Tak, tak, mnóstwo, mnóstwo właśnie, mhm. właśnie osób wspomina też też właśnie o Wrocławiu, mówią yy, to, yy, Bill Ryan i Carrie Cassidy też o tym mówili, wspominali, także, także naprawdę no, niesamowita, niesamowici goście, tak, bo to yy, dzisiaj na przykład bardzo trudno, byłoby prawda, te osoby za, zaprosić, bo, bo to są już tak. osoby znane tak, w środowisku tym, teorii tak. spiskowych niewyjaśnionych. A teraz mogę wam tylko powiedzieć, że po w Sazbriken mam, tu to już nie jest tajemnica, mówię musi, to już skorzystam u twoich słuchaczy, mhm. Po tej powrocie z Danusią Szarą, wróciliśmy teraz z, z, z granicy francuskiej, więc mamy obiecany przyjazd te, te, te Michaela Majka, Teringera w tym roku, obiecany przyjazd, umówiony przyjazd wstępnie Uwarowa, bardzo ciekawa postać z Rosji, Waler Uwarow, bardzo ciekawa postać, oczywiście znana nam wcześniej, ale mówię nie znałem go osobiście, no i oczywiście Osmanagic, który którego już poznaliśmy wtedy, ale jeszcze w Polsce nie był, też, też mamy tam jakby zakontaktowany przyjazd. Jak tylko się skończy ten zlot sympatyków NTV, to, to oczywiście zabieram się za, za, tak, powiem, przygotowania przyjazdu tych poszczególnych osób do nas. Może na harmonię kosmosu będzie już Uwarów, bo tak wstępnie żeśmy się z nim po prostu umawiali. A historia NTV, no ona się zaczęła tak naprawdę formalnie, w 2012 roku czyli się kiedy daliśmy pierwszy program live, taki oficjalny, nie powiedzmy, czy testowy, ale oficjalny, i, i, i oto NTV pod tym szyldem, wiesz, właśnie w lutym skończyło dwa lata i, i teraz się spotykamy ten tym pierwszym zlocie. Program, wielka prośba, gdybyście chcieli się zapoznać, bo wiesz, na stronie jest taki baner, po prawej stronie, jak się kliknie, to tam się, że tak powiem, można zobaczyć ten program. Na stronie niezależna telewizja.pl tak? tak, tak. wystarczy tam wejść i na ten baner jest taki po prawej stronie na górze i, i tam jest program. Program jest naprawdę mocny. Niektóre rzeczy są po raz pierwszy robione w, takich, w takiej formule, na przykład jak dyskusje panelowe, lekarzy o samych lekarzy o naturopatii, czy dyskusja panelowa o Słowiańszczyźnie. z udziałem tego słynnego białczyńskiego Czesława. No Ileś tam rzeczy to trzeba przeczytać, aż, aż bym musiał zająć się dużo czasu, żeby o całym programie opowiedzieć. Mhm. Ja jeszcze tylko kilka, jeżeli pozwolisz, bo już będziemy kończyli. Przepraszam, że tak przedłużyłem. Tak, tak, wiem, czas minął jasne. Tak, o, o NTV i rozwoju telewizji, bo wiem, że na przykład bardzo dużo jakichś problemów jest z hakerami, z jakimiś różnymi dziwnymi, nie wiem, blokowaniami i tak dalej też macie, tak? Nasze ja mam ma ja, Polega problemy, to ale na tym, czy... mieliśmy czy... powiem na czym to polegało. Na przykład w pewnym czasie, to było niedawne, jeszcze mówię, dwa miesiące, miesiąc temu, o godzinie 11.45 nagle po prostu siadało nam na, na serwerach nazwa, po prostu na no nazwę, ja mam serwery kupione na nazwie wykupione na nazwie.pl i tam po prostu zaczęły po prostu serwery normalnie się wysypać i blokowało nam po prostu transmisję, wiesz, bo, bo bez tego nie mogliśmy sobie zrobić. To były komunikaty, które dostawaliśmy, że to są, więc ja wtedy zacząłem mówić, no dobra, to jeżeli to jest koledzy, którzy znają lepiej, powiedzieli, że wygląda mi to na jakąś specjalną robotę. Ja mówię, no to zmienimy serwery na inne i, i, i, i wiesz, no i tak jakby zapowiedziałem, że zmienimy na inne i, i się uspokoiło, więc to, że oni mogą nam zaszkodzić czasem sami, to prawda, ale oni wiedzą, że jako taką mają to pod kontrolą, bo wiedzą, gdzie nadajemy, na jakie serwisy mamy to trochę posadzone, wiesz, jak to kontrolować. I w momencie, kiedy zacząłem zakłócać coś i widzisz, że to nie jest przypadek, no to wtedy myślę, kurta, wodna, trzeba to zmienić, trzeba robić jakieś awaryjne, wiesz, opcje. No i wtedy myślę, że, że oni myślą, no nie, no nie będziemy przesadzać, bo rzeczywiście chłopaki zmuszą nas do tego, byśmy znowu nową robotę wykonywali, bo sami poprzekręcają, porobią równolegle jakieś tam zabezpieczenia i będziemy musieli się napracować, więc odpuszczają nam. I teraz widzę, że spokój mm -hmm. I jeszcze tutaj takie pytanie o Davida Aika, i jego The People's Voice, bo to można powiedzieć taka nowsza telewizja ogólnoświatowe NTV, prawda? Takie tak, no, tak, po, tak, potężny tak. budżet, dosyć no, charyzmatyczna osoba Davida Aika. Tak, co co sądzisz o, o tym projekcie? Bo tam mają straszne problemy, z tego co wiem, tam no, finansowe może mnie jakoś tam sobie radzą, ale, ale z komputerami, z hakerami tam usuwają im te filmy z, z YouTube, gdzieś tam no, naprawdę nie, nie, nie z tej ziemi rzeczy. No I... tak, ponieważ tutaj skali świata ma, no on jest już postacią na tyle potężną, silną, że jakby jego działanie tutaj jest, ani anglojęzyczna przecież cała strefa jest potężna, olbrzymia, bo to cały świat, zresztą wszyscy korzystają się głównie z angielskiego, więc to jakby jakby naturalny sposób NWO jest skoncentrowane, by w niego jakby uderzać te problemy finansowe, które tam są, one też mogą być generowane przez, one są no średnie przez to, po pierwsze, przez czasami niekompetencje, a czasami przez ludzi, którzy tam zostali wprowadzeni po to, by od wewnątrz jakby to się sypać piasek w, w, w tryby. Czasami to jest w ogóle kwestia, wiesz, my tu działamy trochę na innym systemie w Polsce, w NTV jest projekt, to są darowizny, ludzie generalnie, oprócz tego, że ja muszę to finansować wszystko jako osoba prywatna, jakoś zabezpieczać te wszystkie konieczności finansowe, no to reszta ma pracować i pracuje jako wolontariusze, więc tutaj jakby wszyscy muszą sobie zadać sprawę z tego, że, że ten projekt musi tak funkcjonować, on jest to bezpieczniejszy. A tam jest jednak oparty to jakieś tam jednak no już duże fundusze i tam, gdzie są duże pieniądze, czy jak na nas duże pieniądze, bo to nie są duże pieniądze. No tak, no to bo to było 400 tysięcy radę... funtów, więc hmm. zrobienie telewizji takiej, no jak oni próbują na tym profesjonalnym poziomie, to wcale nie są duże pieniądze, szczególnie koszty wynajmu lokali w Londynie, prawda? No to, to, są, to są koszty no, potworne. To. Nie, znaczy z naszego punktu widzenia to są gigantyczne pieniądze, mieli, my przerabiamy to no śmieszne, my robimy to za śmieszne pieniądze, ja to robi za śmieszne pieniądze w nawet z tym, że Polska jest mniejsza niż, niż Wielka Brytania, tam jest wszystko droższe. Oczywiście, że nie ma to większy, ten cały rozmach tego, ale nie aż tak strasznie dużo większy myślę, że niż to, co my robimy, za te zupełnie śmieszne przyzesły pieniądze. Yy, więc, yy, wiesz, no to, natomiast najważniejszy powód to jest taki, że no, no, no, no to jest najśmieszniejsza w tej chwili w świecie grupa taka, która się, wiesz, założyła telewizję. Jest Alex Jones jeszcze, proszę zobaczyć, on jednak funkcjonuje tak. I, I sobie radzi też, że no, w Ameryce. tam inżynieria finansowa jest tak jakby powszechna, że nawet środowisko alternatywne od początku do końca dobrze tą inżynierią finansową się posługują, tak jak Alex Jones na przykład. Mhm. Rozumiem. Dobrze, już nie będę przedłużał tego, tego wszystkiego, bo tak nakreśli mhm. wszystko, tylko przy, przy, przypomnijmy, tak? 22 marca odbędzie Ta, się... 22 marca, to jest sobota, od 10 rano, to jest... To jest całą stale jasne, wiesz całą salę jasne we Wrocławiu, tam na, na wysta wysta wystawowej. To jest fajna sprawa, bo to jest, ta sala jest bardzo duża. My, ja planuję prezydenta, no, planowałem od początku na 500 osób. tam to Mam nadzieję, że dobi dobijamy, dobijemy, dobijemy do tego, ale, ale sala jest tak duża, że może być i więcej i w każdej chwili możemy tam dostawić krzesła, więc więc jesteśmy bezpieczni i zresztą zajęcia na trzech salach w sumie równolegle. Na tej dużej sali, gdzie są głównie też dyskusje panelowe, o czym można przeczytać właśnie w programie pod banerem. Na sali mniejszej są wykłady, bardzo ciekawe, bardzo ważne, też cały dzień. No, na sali najmniejszej są takie spotkania robocze. Jaki sposób zakładać własne mini studia NTV, e, równie dobrze zakładać i współpracować z Radiem na fali, tak? bo to w sumie m, podobna sytuacja. Tak? tak jest, no muszę powiedzieć, że tańsza, bo żeby zrobić telewizję, to jednak trzeba dużo więcej wydać Niż żeby sobie tam kupić mikrofon, prawda, jakiś do, za, nie wiem, no tak już lepszy, prawda, za 300 zł i można nadawać. Nie trzeba sobie studia robić, natomiast, prawda, te aparaty fotograficzne czy kamery, no to jednak koszt tak. jest ich nie taki mały znowuż. A światła, prawda, trzeba jakieś światła tam. Światło, wszystko, to wszystko wiesz, to... no i też musisz mieć te studio gdzieś w centrum miasta, w takim dość prestiżowym miejscu, bo zauważ, że przychodzą do nas naukowcy, różni ludzie, tak. i to jednak ma znaczenie, czy jesteś w jakiejś dziupli, czy też bardzo przyzwoitym miejscu, na jednym w centrum. Wrocławia, gdzie ludzie mogą przyjść, wiesz, usiąść elegancko. Te mam 40 kilka więc dwa pokoje już, więc wiesz, to jakoś tak, no, jakoś to wygląda, prawda? To nie jest luksus, ale jest, nazwijmy to poprawnie, ale jest, jest przyzwolicie. Tak. Jest coś poważnego. Tak jak tak. mówiłeś, jest z tego, co pamiętam, prawda, Warszawa aktywnie działa, Gdańsk też tak. nadaje. No Warszawa Gdańsk troszeczkę mniej. Natomiast Wa Wa Warszawa, tak to w ostatnio, Warszawa też ma jakieś tam wewnętrzne transformacje, ale trzeba zrobić zrobił programy i tam... Jereusz Piekarski to w ogóle człowiek, który, który dokonał naprawdę rzeczy zupełnie niesamowitych, bo to za, w oparciu o własne pieniądze, już zupełnie niedotowany znikąd, niespierany stworzył cały aparat, wiesz, cały układ sprzętowy i ponagrywali tam chłopaki mnóstwo fantastycznych rzeczy, nie tylko chłopaki, u dziewczyny chłopaki, więc mam nadzieję, że Jerek jeszcze będzie miał siłę, żeby dalej tworzyć te programy, bo to wielka wartość jest, no. I w ogóle, wiesz, generalnie rzecz biorąc myślę, że my teraz stworzymy pierwszą siostrę, że tak powiem, NTV, czyli NTV Zdrowie zauważyliśmy, że ludzie, którzy są nastawieni do medycyny naturalnej, dobrze jak usłyszą o naszych tematach typu UFO czy spiski, to od razu panikują, więc tak, <laughs> dobrze zami. jest stworzyć taki profil, wiesz o co chodzi. No. Żeby zrobić tak te, te kanały, tak? W tak, kanały tematyczne, takiego, tak. To jest, tak to jest, dokładnie, to, to są kanały sprawy. tematyczne. Yy, no. yy, z, zgadza się, bo to faktycznie niektórych, niektórych o, o, odstraszają tego typu tak. tematy, a z, z kolei tych, którzy przychodzą na UFO, też mogą odstraszać takie zdrowotne. Tak samo o tu Nie wiem, że dużo słuchaczy właśnie narzekało, bo robiłem audycję co prawda o spiskach, tam o, o raku było, tak. o szczepionkach, o AIDS, o te, tego typu sprawach. No i niektórych to odstraszały tematy, że takie no kiedy UFO, kiedy UFO właśnie się dopytują. No to jest chyba taki temat najbardziej nośny, jeśli chodzi o audycje o spiskach, rzeczach niewyjaśnionych, takiej, um, to, to właśnie oczekują raczej tego niż o, o rozmowę o jakimś tam zdrowiu, czy też o jakichś sprawach geopolitycznych. Prawda? To też są takie mniej... no to ten ból wie, że to chodzi, tak, masz tak, rację. Tak, tak. Ale fajnie, że są tacy wśród słuchaczy Twoich czy naszych widzów, którzy dokładnie wszystko rozumieją, że to jest powiązane o UFO po nową ekonomię i spiski, wiesz, i rozwój duchowy. I to jest najbardziej taka rozwinięta część widowni, którzy potrafią to wszystko absolutnie akceptować jako tematy absolutnie powiązane i to jest wielka sprawa. Nie? Mhm. Miałem jeszcze ostatnie pytanie, ale to chyba kiedy indziej zadam o, o agentów. Mhm. <laughs> ale, ale to pytanie jest takie bardziej już może no, mniej poważne, że tak powiem. tak, A, a od razu ktoś tam zigły widły zrobi też i, i tak dalej, więc to, to, to, to myślę, że nie ma sensu. Także dziękuję Ci Januszu. No, życzę wszystkiego Dzień. dobrego i tak. żeby ta impreza się udała. Także tutaj zapraszam dziękuję Was. bardzo, zapraszam. Do, do, do, do, do, na tą imprezę 22 marca, bo będą... Program zresztą będzie na stronie, tak? Jeżeli na koniec stronę, jaką, jaką mógłbyś polecić telewizji, tak? Tak, znaczy, jeśli chodzi o, jeżeli chodzi o... Ale pytasz o tym, na jakiej stronie jest program Zlotu? Tak, na której można znaleźć ogólnie... No, na, program Zlotu jest na stronie telewizja.pl. Tam mhm. jest banner pod którym wszystko jest, to trzeba i jak dojechać i tam płatność jest przez przelepszy. No może też w ogóle kup kupić bilety na miejscu, jakby ktoś nie zdążył, nie ma problemu. Sala jest naprawdę duża i nie ma żadnego ryzyka, że można przyjść w dniu imprezy i jeszcze się na nią nie dostać. Mhm. Jest spokojnie. I, I tylko tak jeszcze do nam, że naprawdę niesamowite nazwiska. Wiem, że Igor Witkowski będzie, prawda, te tańce trzeciej Rzeszy. Tego typu tak. będą, będzie o UFO też o różnych sprawach, jeśli dobrze, dobrze pamiętam. Także połączenie no, na, na... No na żywo z tą konferencją w Anglii, tam Danusia od nas jedzie i Simon Parks ma wystąpić u nas by Skype, jak dobrze pójdzie. No, wystarczy przejrzeć wiesz ten program, który jest na stronie i, i, i, i, o, i zobaczyć skalę i rozmach merytoryczny wiesz, tego, tego spotkania właśnie, tego, tego slotu, jaki jest to. Obrzymia ilość ciekawych ludzi, którzy występowali w naszych programach i którzy tu przyjadą i będą po prostu do dyspozycji widzów i jednocześnie będą mieli prelekcje, wykłady i dyskusje panelowe. Bardzo chcę Ci podziękować, że wspomniałeś o tej imprezie i za to, że mogłem gościć u Ciebie w radio, u Waszych radiach, bo to w sumie daje Cię widzę na dwóch stronach no i móc mieć kontakt z Twoimi słuchaczami. Zapraszam też do współpracy. Dziękuję bardzo. Żebyś wystąpił w NTV przy jakiejś okazji, dobra? No ale zawsze bez kamery. Nie mam kamery, więc musiałbym jako autor. No to za nie będzie problem. że to jest aktualne, za każdej chwili już gotowy, dobra? Dobrze. W jakimś temacie to musieliśmy się dogadać, bo ja jestem w różnych dogadam. tematach, więc raczej tak w jednym temacie nie, nie jestem absolutnie żaden. No, ale wszystko że się interesujesz trwa sprawami, masz wyrobiony pogląd na wiele rzeczy, które są z różnych, jak to się parafia, a się właśnie wiąże ze sobą, także jestem tu spokojny do tej o twoje kompetencję w tej kwestii. Super, dziękuję jeszcze raz i życzę Dzięki wszystkiego również. dobrego. Właśnie zrozumiemy TV i, i Tobie, Januszu. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia, Do zobaczenia. w usłyszenia. Się duch, no. się. Hej. Też pozdrawiam. Także to na dzisiaj już tyle. Dzięki, że byliście. Niestety nie dałem rady wszystkich telefonów odebrać. Była trochę i tak przedłużona audycja z Januszem, bo miała być tylko godzina, a wyszło półtorej godziny aż, więc troszeczkę zawsze, zawsze, zawsze troszeczkę przegnę w, w złą stronę, ale myślę, że no, audycja była w porządku. Na koniec może odbiorę jeszcze słuchacza, stałego słuchacza. Witaj stały słuchaczu, na koniec jeszcze cię Już chcę Tak, co było w mediach? W mediach? Bo, ale ale, słuchasz, nie? Tak, tak, bardzo dobrze. W mediach było ten, Ukrainy, jak Pan mówił, że on może nie żyć, wczoraj żyje, na żyje, tak. na konferencji prasowej, tak, I powiedział, że jego pulotki o jego śmierci są przesadzone. Najciekawsze, <śmiech> że pokazali zdjęcia jak on przed yy, podpisaniem tej umowy, co yy, yy, opozycji od, oddawał władzę, to już trzy dni przed przeprowadzem umowy podpisaniem już wynosił najcenniejsze rzeczy diamenty, złoto, pakową i wywoził z tej swojej rezydencji. Yy, yy, yy, yy, yy, yy, yy. Obrazy na jeszcze już wszystko ewakuował już przed trzy dni przed, przed opisaniem tej umowy. To on już wiedział, że on i, i, i, że się już ma, ma zwijać. Tylko ta jedną rzecz, tobie Ukrainy. Drugą już trafiłem artykuł. Zrobili badanie w Stanach w, w rezonansie magnetycznym. Człowiek, który potrafił na, e, skupić się i wyjść z ciała, czyli opuszczenie ciała, i zbadali go rezonansem magnetycznym, jego głowę, i bardzo ciekawe wyniki wstępne tego badania. I badania będą dalej kontynuowane. To pierwsze podejście naukowe to wychodzenie z ciała, tego typu rzeczy. E, a, a, arty, a, artykuł za ten link wysłałem, i jeszcze jedna rzecz na samym koniuszku. E, w tą niedzielę o godzinie dwudziestej w telewizji History to jest na Cyfra Plus i NC Plus, będzie nowy program UFO, też świeżutki słychać mnie? tak, tak, tak, oczywiście słychać te, te, te, te, rzeczy, te uh -huh. rzeczy chciałem powiedzieć linki wysłałem, opis tak. Złany ja linki, filmy. ostatnio trochę zaniedbywałem te linki, ale będą, będą się pojawiały, zresztą zawsze jest zalinkowany ten do ciebie na konto YouTube'owe, tam gdzie można zobaczyć tak. sobie te filmy, to, to najważniejsze. To tak, jest film oczywiście na, nagram, UFO wrzucę na YouTubea, jeżeli YouTube mnie nie wyrzuci, nie wyrzuci no. mnie to, to, to film trzymamy, będzie... Trzymamy ale kciuki. chyba politykę bo ja miałem, wrzucałem dawniej filmy, to wyrzucali mi, pisało, że prawa autorskie są zastrzeżone, już chyba polityka filmów dokumentalnych z telewizji, się trochę ja mówiąc krótko pod tym kątem, mniej restrykcyjna jest, bo te filmy, które dawniej wyrzucali, ja wrzuciłem jeszcze, jeden, jeszcze raz jeden teraz i teraz ja go nie wyrzucili. Mhm. Może polityka się rozluźniła z tych dokumentów. Jasne. Dobrze, dziękuję Ci stał słuchaczu. No, ale jeszcze jedną obysię? rzecz, próbowałem tak, odblokować konto, żeby wrzucać więcej niż 15 minut i tego nie mogę zdjąć. Aha, no ja nie znam się na filmie. filmy, niestety, dlatego, są bo... po 15 minut. Tak, więc tutaj nie ma się. Jest, jest, można oglądać tak jak. Dziękuję Ci za te informacje, Stały słuchaczu. Ja już się rozłączam. Dzięki. Zapraszam także i Was za tydzień, a dzisiaj już kończę audycję w... z znanym utworem Maxa Wavesa. Dzięki, że byliście dzisiaj była audycja myślę troszkę i o spiskach i o no, mediach właśnie tych spiskowych, których w Polsce jest jak na lekarstwo ale są są powstały jak chociażby niezależna TV jak radio na fali, wiele jeszcze innych mediów mniej mówionych może bardziej pisanych także się to wszystko rozwija będzie więcej osób z mediów w tych spiskowych pol w, pol w Polsce zapraszam Was za tydzień, trzymajcie się, cześć